Z zacząłem Noce na Odwyku. O, dokładnie, 23 jest na moim zegarze Noce na Odwyku, czyli coś środowy program na żywo, w którym sobie można przedłużyć rozmowy, które toczą się na stronie www.odwyk.com w komentarzach, czyli e, wszystkie takie związane z życiem prywatnym, życiem prywatnym, życiem osobistym i Bogiem i Biblią i takimi rzeczami około. No, no, ale zanim zacznę, to wypróbuję, czy działa mi tutaj dźwięk działa, więc dobrze, ja chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko w porządku i wygląda to, że wszystko w porządku, to są noce na ja przypomnę, jakby ktoś wpadł po raz pierwszy tak sobie nie wiadomo skąd, to przypomnę, że można dzwonić podczas audycji i opowiedzieć, co się tam chce najpierw na, na aktualnie poruszany temat y Czyli dzisiaj to będzie o snach, bo wczoraj było o snach. Nagrałem odcinek, w którym opowiadam o śnie moim, bardzo dziwnym, o szarańczy i o tym, jak byłem księdzem, mi się przyśniło. Takim księdzem tajniakiem. No, ale to taki głupi trochę sen był, że trochę, kompletnie głupi był. Ale sobie myślałem, żeby dzisiaj pogadać o snach. Tym bardziej, że długo dzisiaj nie będzie nocy na odwyku, bo ja jestem w trakcie odpoczywania dużego, bo, bo jak się... Stresuję, to mi żołądek się denerwuje, a ja go muszę uspokajać, tym bardziej, że w piątek będę miał obóz, na którym będę postacią czołową. no to dzisiaj takie mogą być smutniejsze trochę te noce na odwykł, chociaż powinno być weselsze, bo jak ktoś zadzwoni, opowie o tym, co mu się śniło z dziwnego, yy, to, to może być wesoło. W każdym razie ja, ja muszę być tak taki trochę, no krótko będzie, Krót, krótkie dzisiaj nocki, ale, ale ważne, że treściwe będą mi takie pełne życia. No, nie będą jak bardzo pełne życia. No, więc ja chciałem powiedzieć, że yy, gdzie to jest to wszystko, poprzestawiam sobie że można dzwonić do odwyku na numer 222-195. 195-321. Nie mogę sobie trafić. Telef, przez telefon zwykły. Telefon. Albo przez Skype'a na numer... Bo ja tu piszę właśnie, żeby było na ekranie. Przez Skype'a na numer odwyk.com. W Skype'ie nie ma numerów, tylko są literki, więc macie literki, będą sobie tam tutaj na ekranie biegać, tu, tu, tu, te literki. O, i właśnie ktoś dzwoni? Z daleka chyba. Mam nadzieję, że na temat jeszcze nic nie zacząłem właściwie, ale może o śnie opowie. Halo. No co odwyku, cześć, opowiedz coś, o, co ci się śniło najlepiej. No mi się ostatnio na przykład śniło. Aha, powiedział i się rozłączył, co nie było zbyt ekscytujące, ale może będzie lepiej następnym razem. Jak ktoś chce zadzwonić i powiedzieć, co, jemu się śniło, albo tylko powiedzieć, mi się śniło, to też zapraszam na 222 195 -21. Niech zadzwoni ten człowiek, Uf. no. Yy, na czacie, który jest na stronie www.odwyk.com albo www.justintv.com, ale najpierw odwyk.com. Są ludzie. I przyszedłem, żebyś wracał. Spra, nie znam. Spra, spra. Mówi, Martin, jako proboszcz. J23 donosi. Tak, właśnie to mi się śniło, że byłem proboszczem, tajniakiem. Bardzo głupi to był sen. Ale powiedziałem wczoraj w nocach, nie w normalnym odwyku, nagrałem, yy, tak czytam takie kawałki z Biblii, gdzie jest o No zawsze jak sny mnie tak ciekawiły, jak jeszcze byłem mały, młody, to to się w ogóle nie zastanawiam nad tym, że jak mi się coś przyśni, to to, nie, to może być Bóg, nie? Wizja jakaś, albo nie wiem jak ta, nie matka Teresa, tylko ta druga taka, ta, ta, ta, ta co nad się pasła, ta pasterka była taka, nie? Miała wizję. Yy, te, te trzy dzieci, gdzie to było? czymś tam gorie. fantasmagorie, gdzieś tam jakieś tam gorie. maczugorie, wiem, czy gori czy coś takiego, no. W każdym razie były te trzy dzieci i one tam miały wizję. No, to takie wizje miały takie na żywo, ale we śnie se myślę, że Bóg przychodzi i człowiekowi coś gada. W Biblii w każdym razie jest dużo takich y, opisów, jak bardzo dużo. Często jest, że ludziom Bóg mówił coś we śnie. Nie? Ja sobie o tym zastanawiam się, czy czy to, to dzisiaj też jest możliwe, a potem już stwierdziłem, że a czemu właściwie ma nie być możliwe. No, więc jeżeli ktoś e, e, ten, miał jakiś sen, od Boga myśli, że był, to niech zadzwoni i opowie, a jak miał nie od Boga sen, tylko taki w ogóle z, wprostu, to byle śmieszny albo dziwny, to też niech zadzwoni i opowie, a co by nie, opowiadamy sobie, sobie dzisiaj. Klemens dzwoń. Ja go odbieram zielonym przyciskiem. I to, no cześć. No co na odwyku to są. Powiem szczerze, że co do tematu to będzie ciężko, bo ostatnio od jakiegoś czasu, od kiedy zacząłem mieszkać sam w nowym mieszkaniu, to zupełnie nic mi się nie śni, także no. w temacie snów nie mam za wiele do dodania, natomiast chciałem się spytać o temat, który poruszyłem że tydzień temu, to znaczy jak powodzić to, że wszystko należy zdać się na Boga, że wszystkim należy dać się na Boga, a w których kwestiach, że tak powiem, w życiu radzić sobie samemu, miałeś na ten temat, zrobić y, y, temat właśnie na odbrzyku. Przemyśleć. No. Czekam na niego z utęsknieniem. No, więc ogólnie, czy lepiej się zdawać na Boga niż na niż co załatwiać coś samemu. Znaczy, no, ja sam w sumie zrobię temat, myślę, dłuższy, ale to chwilę musi zająć. Muszę dojrzeć do tego tematu. Bo jest, sam wiesz, że to nie jest takie łatwe, nie? Najpierw na konkretnych przykładach się zastanawiać. No, to też jest fakt. No, bo to, to nie jest taki temat, że się da łatwo receptę i można powiedzieć, zawsze na Bogu trzeba polegać albo zawsze robić coś samemu. No nie, nie zawsze, ale... No, ale można w każdym razie z Biblii wyczytać, jaką Bóg ma opinię na ten temat. O, i o tym zrobię kiedyś odcinek. O, właśnie. I to, to by mnie interesowało, bo nie ukrywam, jestem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o wiarę, natomiast ten temat mnie, że tak powiem, naprawdę żywo zainteresował. No, bo też ciekawy jest. No, no, ja powiem, co po prostu mówi Biblia. Ten Bóg, co się w Biblii, no jak się czyta, taka gruba dosyć książka, o mam tutaj, tak wygląda... To jest Biblia. Gruba, nie? No to z tego można wyczytać, mniej więcej, jaki ten Bóg jest i o co jemu chodzi, co lubi, a co nie lubi. No i mniej więcej o tym powiem. Bo przeczytałem już ją tyle razy, że mogę jakieś wnioski wyciągnąć i w to wyciągnę. To będzie kiedyś taki temat. O. Super, super. Czekam z utęsknieniem. Jeszcze chciałem Cię pochwalić. Ostatnio zakupiłem za pośrednictwem Twojej strony Twoje dwie płytki. O! Ten Jestem y, pełen uznania, natomiast powiem szczerze, odczuwam pewien niedosyt, bo liczyłem na y, więcej brand new material, że tak powiem, Aha, tak, tak. No to prawda, tak pół na pół jest, nie? Mniej więcej. Mm -hmm. Staram się pół na pół. Czyli więcej całkiem, taki całkiem nowy, lepiej. Tak? Właśnie, właśnie, bo spo, sporo, sporo obecnego materiału, który, że tak powiem znajduje się na płytach, już krąży od jakiegoś czasu, a to na YouTubie, a to na wrzucie. I... No tak, tylko że w takiej nędznej wersji, na płycie masz nagrany studyjnie. No. Ale powiem szczerze, nie... wersje niektórych utworów z nas nie bardziej mi się podobały, że tak powiem, z ekspresją. No wiem, bo takie żywe, nie? Tak bardziej. Tak, no, tak no. Jakość gorsza, ale, ale to takie, że jest coś żywego. No wiem, no właśnie tu jest zawsze problem z nagrywaniem Ja często zauważyłem, że jak słucham kogoś na płycie i słucham na koncercie, to zawsze jest lepsze na koncercie, no. Choćby się pomylił 50 razy, to i tak jest lepsze, bo jest żywe. Tak, tak. To jest, to, jest, to jest stuprocentowa prawda. Natomiast to do co do tych, że tak powiem, ekstra bonusików typu jak ty to nazwałeś, impenizacja, czy yy, tak nazwałem sobie to na własną, że tak piosenka biseksualna, to wymiasta na człowieku sukces, <śm> a. No, to jest na najnowszej płycie, jak ktoś nie ma, to, to tylko na płycie będzie tego nie będzie na YouTubach, ani żadnych takich nigdy. No bo to Ci się nie. nadaje. nie słyszeli naprawdę radzę, radzę posłuchać, bo. <śm> No, to dobra, to dzięki pu Wpuszczę Krzyszmana, bo się dobija Miłego wieczoru Dzięki wielkie Dobrze, to był Klemens, Ośnie nie pogadał Ale temat na odwykłem się, że będzie, czemu by nie yy, Krzyszman dzwoni Krzyszman, o, ten to opowie o jak, jak go znam, to będzie fajny sen Cześć Krzyszman No, cześć Miałeś sen śm śmieszny, fajny, dziwny? Mhm, no, raczej tak. Myślę, nie w się tutaj, o, jak cicho mówisz Czekaj, podgłośnij się troszkę bo ja mam cichy mikrofon, mikrofon. Dobra, no to słucham. I śniło mi się, że nie wiem, jestem w, pokoju, w przedpokoju i sobie tak stoję, noc jest nikogo nie ma. No i mówię, nie wiem, z jakiego powodu, Boże, daj mi jakiś znak. I nagle niestety, niestety, niestety, się zaświeca światło w łazience. No i się przestraszyłem i koniec tego snu. To, to był sen? Oczy. A, myślę, że naprawdę. Tak. O ja. otwieram oczy. Jak wiesz, jak się tak otwiera oczy w nocy, to tak, półbiałe tak pół białe, tak ten, taka twarz Jerusa, taką twarz Jerusa jakby widzę, jak ja się wtedy przestraszyłem. O ja. O, znaczy taka, ale tak jak ludzie mówią, że się im objawiła na ścianie czy gdzieś tam, na drzewie, to tak, taka wizja? Nie, no tak. Jak się otwiera oczy tutaj w nocy. To tak A, dziwne, to tak, tak, tak coś tam. No, ale potem znikła, nie? No tak, tak. tak. A czemu się przestraszyłeś? Nie w ogóle łatwo tak przestraszyć, no i... No jak coś tak wyskakuje, nagle to wiesz. No też prawda w sumie. No i ja... I to był najdziwniejszy sen, jaki miałeś? Nie, teraz mi się przypomniało z takich, no, co może mieć z tym coś wspólnego, wiesz. Aha. No okej, okay. no dobra. jak ci jeszcze przypomni jakiś, to też zadzwoń o PC. A co masz taki cichy mikrofon? Miałeś ostatnio? ostatnio miałeś głośniejszy mikrofon. A, wtedy miałem kamerkę, ale kamerka mi się od rozmowę. A, chyba, że tak. No dobra, to dzięki, Krzyszman. No. Nope. Jeszcze jedno pytanie. No. Jaki się? Robak. Przeważnie z dopiskami różnymi. Jak? Z robak i potem coś tam na przykład. Robak wesoły, albo robak ślepe oko, albo robak coś tam, no co chwilę zmieniam, ale robak zawsze jest. No, to na razie. No, więc jak ktoś gra w Counter Strike'a i zobaczy, że tam robak, razem z nim gra, to znaczy, że to jestem ja, Martin Lechowicz, będący tym robakiem w Counter Strike'u. Robak nie ksiądz, tylko po prostu robak, jak sobie gram w Counter-Strike'a, to się nazywam robak. Nie wiem dlaczego. A, już wiem dlaczego. Przypomniałem sobie o tej różowej drzdownicy, co mam w... Halo? <laughs> Witamy, co na odwykku się zagadałem. Halo? Tak, słychać, słyszymy. Gadamy o snach, e... ale możemy o czym innym też. Kamil z tej strony. Cześć, Kamil. Świeżutki sen. No wczoraj wieczysz. obejrzałem sobie, odsłuchałem sobie wczoraj odwykł o, o śnie twoim. To było bardzo późno. Poszedłem spać i przyśniłeś mi się, jak prowadzisz odwyk i narzekasz na jakieś tam nieścisłości w Biblii. Troszeczkę chyba byłeś mną, ale to było to niesamowite. O ja. Nie, coś tam, ale tak bardzo delikatnie. No, po prostu przyśnił mi się twój odwyk, kiedy poszedłem spać. Fajne, ale nie przepraszyłeś Jeśli chodzi o sny, to bardzo często mi się powtarzają jakieś e, różne e, latania w powietrzu i to, czego najbardziej no. nie lubię, czyli miedziane nogi. Uciekam przed czymś, coraz wolniej, coraz wolniej i coś wow. mnie tam mm, przyłapie mnie i wtedy się budzę. Oto takich nie mam, ale z lataniem też miałem i lubię, tylko nie, nie umiem lądować nigdy. To się zawsze boję i spadam, albo się budzę wtedy. No nie, ja daję jumpa z mojego ósmego piętra i żyję i potem to lubię powtarzać a to ja tak startuję z ziemi przeważnie no i tylko nie mam kontroli potem nad wysokością więc lecę za bardzo gdzieś tam do nieba a potem spadam i no nie umiem trzymać pionu za bardzo no, no ale fajnie fajnie. czasami okazuje się że krótki odcinek od wieku wcale nie musi być gorszy jak jest treściwy. I te przykłady biblijne, które były wczoraj są chyba wystarczające. Nie wiem, czy coś jest w Nowym Testamencie, ale no, wydaje ja, mi się, tak, że tak. głównie Stary Testament do, yy, ma przykłady snów. No tak, tam jest w ogóle więcej, dużo więcej tych historii. No, Stary Testament siedział w ciągu kilkuset lat, ponad tysiąca lat. No i opet no, jest to jest. Chyba, no. że objawienie Świętego Jana znamy za, za sen, bo jeśli to mu się śniło, tak? No, a wizję może, może jakąś. Nie wiem, czy to w nocy, czy w dzień. To różne są jakieś tam... No, a zaraz on to zaczyna. Zaraz przeczytam, jak on to miał. Czy on miał w nocy, czy w... czy ten, Nie pamiętam, wiesz? Ja to sprawdzę hmm. za chwilę. Ja dzwoniłem dwa tygodnie temu i tam gnębiłem cię trochę z tą predestynacją. Nie wiem, czy dostałeś cytaty, czy nie, tak na przyszłość. Um... Z tych Rzymian. To jest dziewiąty rozdział. Ja tam później powklejałem... A było, ale to o ja to już dawno, bo mi się za szybko życie dzieje, to trochę potem z, zapominam, bo mi spada gdzieś tam. Tak? Ja, ja tu mam jeszcze na podglądziku, to jest Rzymian 9, 9 do 13. 9 rozdział i od 9 wersetu do 18 śmiało, tam jest o tym Jakubie zawie. Aha, ale to, A, tak, tak. Tam są tego, tego typu tam sprawy, że o. Yy, albowiem, to jest słowo obietnicy: przyjdę o tym czasie, a Sara będzie miała syna, ale nie tylko ona, bo także i Rebeka, która poczęła bliźnięta z jednego zbliżenia z ojcem, naszym Izaakiem. Bo gdy one się jeszcze nie urodziły, ani nic dobrego, złego nie uczyniły, czy złego nie uczyniły, aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru. Tak, żeby yy, ktoś wybrał i. Jakuba... No. Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści. No no i tu można by trochę tak podywagować sobie, co to jest właśnie. Zresztą o ile się nie mylę, to tu nawet sami protestanci się różnią, tak? Tak, tak. To jedna z tych, I... jeden z tych tematów, o które toczą wojny, chociaż się we wszystkim innym zgadzają. Tak się strasznie wyobrzymili tą sprawę niektórzy. Wuteranie i Kalwini i Kalwini są tak najbardziej radykalni chyba. No, tak. No, Nawet to jest... twierdzą, że Jezus, Jezus umarł za grzechy już tych wybranych, a nie wszystkich, a większość jednak twierdzi, że umarł za grzechy wszystkich, ale większość ludzi nie przyjęła tego okupu. No tak, czy... znaczy nie wiem, czy to się w praktyce cokolwiek zmienia, te takie niuanse. Mhm. No bo z punktu widzenia mnie jako człowieka, to właśnie no co za różnica mi to? No tak. No. ja jestem praktykiem i ja wiem, jak daleko ludzie się potrafią zapędzić w takich rozmowach, że tracą z oczu to, co najważniejsze i gadają cały czas i potrafią się podzielić na 15 różnych części podkościołów, tylko na... tylko, bo się nie zgadzają w jakiejś tam bardzo skomplikowanej, abstrakcyjnej dziedzinie, no. no tak. To ja bym tego War... wolał unikać, no. Warto też sobie zadać pytanie, w którym, w którym momencie kończy się logika, kiedy rozmawiamy o Bogu i o Biblii, bo chyba ludzką logiką nie można się posługiwać wszędzie i zawsze. Dlaczego nie? To nie jest ludzka logika. Logika to nie jest bo to nie jest jak, logika to nie jest filozofia to jest zwyczajnie wyciągnięcie wniosków z założenia, że prawda nie jest fałszem, logika to jest sposób rozumowania, dotyczy wszystkich tak, tak. całych wszystkich wszechświatów Boga, człowieka i każdego to jest, to, to nie ma tak, że jest kilka różnych logik i jest logi logika ludzka i logika nieludzka nie może być innej no tak Ale jest geometria Euclidesa tak. i geometria Łobaczewskiego, każda jest inna no tylko istnieje jedna. Inne to sobie mogą być teoretycznie tylko. Okej, okay, dzięki. Okej, okay, dzięki wielkie. To, do zobaczenia. Na razie. Yy, no, ja jeden z... Czy w sumie to, to nie będę gadał chyba na ten temat teraz, chyba, że ktoś ma ochotę. Ja sobie tak chciałem zwrócić uwagę waszą, yy, że dużo jest takich właśnie tematów, o które ludzie się strasznie będą bić. O, wow. Po, poprawie to trochę. O, lepiej pa. I to jest niestety szkoda i to jest głupie trochę. Baptyści mieli taką manię, że kiedyś nic tylko gadali o tym chrzcie, nie? Że nie można chrzcić dorosłych, znaczy dzieci, tylko trzeba dorosłych. I gadali 80% czasu o tym, no i w końcu ich nazwali baptyści, że chrzciciele, nie? Zielonoświątkowcy z kolei gadali o duchu świętym. 80% czasu, no to się nazwali nawet też zielonoświątkowcy, czy ich nazwaj, nie wiem to. E, kalwiniści gadają o predestynacji. 80% czasu, a adwentyści dnia siódmego gadają o tym, że trzeba nie pracować w sobotę, a nie w niedzielę. I każdy kościół wygląda na to, jak się przyjrzy człowiek tym różnym protestanckim kościołom. To właściwie one się... Zgadzają ze sobą W 90 iluś tam procentach To samo mówią I się tylko uwzięli na jakiś jeden temat I będą o nim w kółko gadać Jakby to był super ważny temat gadajcie kiedyś z Adwentystą dnia siódmego No różni są ludzie wiadomo Ale są tacy Adwentyści, że można przy nich cholery dostać No bo o czym byś nie zaczął gadać To i tak skończy o gadaniu o sobocie I będzie zawsze gadał o tej sobocie Jakby to było nie wiadomo co no będzie mówił, że najważniejsze to jest o Bóg tak odróżnia prawdziwych chrześcijan od nieprawdziwych, bo ci prawdziwi świętują sobotę, a nie niedzielę. I to jest tak ważny temat, że nie wiem. No To jest tak, jak się właśnie zacznie gadać o jednym, to się człowiek zafiksuje, bo człowiek ma tendencję do takiego czegoś, nie? Tak niektórzy się zafiksowali na temacie tej Marii i gadają o tym, że nie można Marii czcić, bo, bo trzeba Boga czcić. No i dobrze mówią, tylko że jak się gada znowu o tym, zacznie gadać 80% czasu, to się z to robi chore. No, więc trzeba po prostu, chodzi mi o to, że człowiek z natury swojej ma tendencję do jakby nie zachowywania równowagi, nie? I wpadania w skrajności i trzeba o tym uważać, tyle powiem. A dzwoni Hydroxygen, może wrócimy do tematu snów, może jakiś sen. Hydroxygen, hydroxygen? Halo, no co odwyku Cześć, cześć, cześć, cześć, nie wiem czy jesteś, słyszycie mnie. Tak, dobrze Cię słychać. No, o snach coś powiesz? Chcę powiedzieć, że są na przykład jakieś świadome, coś takiego, nie wiem, czy mówili o tym OBR czy jak to się tam Co to są świadome sny? I właśnie świadome sny to jest coś takiego, że śniesz i uświadamiasz sobie, że śniesz. Nagle rozumiesz po prostu, że śniesz i możesz zrobić w tym momencie wszystko. A że są uświadamiasz, że śniesz, tak? Że można tak, sterować znaczy, że masz, No wiesz, że śnie i wtedy po prostu się można robić co się dokładnie chce. No to tak jest taki pół sen, pół jawa? Coś takiego? Że się trochę już przebudziło? w tym stylu. Natomiast A... jeśli chodzi o sny na przykład, to ja miałem taki głupi sen. To znaczy największe horror, jakie przeżywałem, to mam taką dobrą znajomą i ją napadli, um, napadli ją z złodzieje, zabrali jej pieniądze i mnie się zawsze, bo ja byłem mój z ulicy obok wtedy, kiedy ją napadali i mnie się zawsze śni w tym momencie, że ją napadałem i to jest mój największy horror. Ale to był sen? Tak, tak, to, to, to się mi śni bardzo często i to największy no. horror. Natomiast no. przecież jest takie I uważam, że sny to można pewne, pewne rzeczy rzeczywiście powiedzieć, że od Boga, ale głównie to są właśnie jakieś takie różne marzenia, majaki no i, tak. I, i tak dalej. Się I pisa... tak. No a ten sen, o którym mówisz, to myślisz, że jest od Boga, czy tak po prostu się... Znaczy to jest po prostu koszmar, który powraca, także myślę, że to jest normalny sen. Normalny, no, są różne przecież śmieszne snu. No pewnie. jest takie stare polskie powiedzenie sen Marabu wiara. No było takie, to prawda. Ale to nie jest w Biblii, więc to niekoniecznie musi być prawdziwe. No ale wiadomo co chodzi, żeby się z nami tak bardzo nie przejmować. No, dobra. No, no okej, okay, to na razie, na razie. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że na czacie, który jest na stronie odwykkom, znajdują się moderatorzy. Postanowiłem, żeby zapobiec, pojawiają się czasami bydła co jakiś czas, znaczy człowieka, który nie chce o niczym pogadać, tylko innym chce za to zepsuć, gadanie i słuchanie, to żeby takich wyrzucali albo... Albo przy, no tak mówili, grzecznie tłumaczyli, że żeby się uspokoili, zanim ich wyrzucą i wykopią. Więc przedstawiam Państwu moderatorów. Pierwszym moderatorem jest, został wybrany Bajditer. Brawo! Brawo! I tutaj niektórzy mogą być zaskoczeni. Nie wiem, dlaczego mi tutaj ludzie zarzucają, że to jest jakiś program antykatolicki. Nie jest to program antykatolicki. Tydzień temu dzwonił człowiek i mówi, że a ja to nie wiem, bo ja tu nie będę słuchał, bo to tak. Wszyscy tu nie lubią katolików. Kto tu nie lubi katolików litości? Bajditer jest więc katolikiem i został moderatorem nawet i bardzo dobrze. Nie wiem, dlaczego miał nie lubić. No, yy, no już po prostu jest otwarty na wszystkich ten program i bez przesad. A drugi, moderatorem będzie jest Kasper Kasper Mowgli też zresztą konkurencja w dodatku no bo on ma inny podcast inny program konkurencji taki luźny nie wiem czy on jest bo go dawno nie słucham ale chyba był prowadzi jak to się nazywa? Zbieg okoliczności chyba tak? Dobrze, mówię? No to on powie no to dobrze to powie to tak, to tyle. Wiadomość, panie. Dobra. Gadamy o. Ło, krzesło mi się otworzyło. Gadamy o snach, o tym, czy ktoś miał jakiś od Boga, co tak rozpoznał, że to jest od Boga. Jak ktoś miał, to niech opowie, bo to ciekawe jest. Ktoś tu zadzwonił i powiedział właśnie przed chwilą, że. Znaczy, nie ktoś, to ten, to ostatni człowiek był. I powiedział, że. To był hydroksygen, albo Jenny powiedział, że są sny świadome i można nimi sterować. To jest bardzo dziwne w sumie. czy ja wiem, czy tak aż bardzo dziwne, nie wiem. Dobra, dzwoni ktoś nowy i nie wiem, kto to jest i nie wiem tego przeczytać do końca. Lighting X chyba. Lighting X. Cześć, bo ja mam taką sprawę. No. Może nie za bardzo związaną z, z i czym takim. No. Albo... Słyszałem, że grasz w cs tak? No, gram. Bo chciałem też yy, kiedyś zagrać z tobą mixa. Czy... <grym> a ja jeszcze wiele... w życiu nigdy nie grałem mixa. Już mnie tyle osób zapraszało, a ja z... jeszcze nie grałem. No to mogę. A dodaj mnie do Steama, jak masz Steama i ten. I jak okay. się pojawię, to ten, bo ostatnio rzadko gram. Chociaż ja wiem. Nie no, grałem w tym tygodniu. Co parę dni tak wchodzę i se zagram dzięki no, jestem dosyć, ale taki średni powiedzmy. No ja też nie za dobry. Za dnia. Pytamy sobie. Dobra. To napiszesz mi ten nick Steam. No to aha, jest aha. łatwe. Martin Lechowicz. Koniec. Ok. <grych> chyba jest kropka w środku, ale chyba, nie, nie ma kropki. Martin Lechowicz po prostu. Tak mi okay, się wydaje. Dzięki. To na razie. No, więc na razie. Jakby, na razie. jakby ktoś chciał pograć w Counter Strike'a, bo mnie dodać, to jestem Martin Lechowicz na CSie. No, ale to co tam? Nie będziemy gadać o CESie. Pogadajmy o tym, co się komuśniło. śniło. Yy, I przypomnę jeszcze raz, jak ktoś nie wie, to telefon jest 222-195-321. To jest taki jak lokalny do Warszawy, a nie żaden 0700, czyli, czyli no, tak jak się normalnie dzwoni. A przez Skype'a na kontestacja.com. O, jeszcze raz, Klemens dzwoni. Może sobie przypomni o śnie. Cześć mhm. jeszcze raz. Witam, witam ponownie z tej strony. Momencik, wyłączy, wyłączy w momencie, sekundę, jest... wyłączę. tylko audycję Sekundę. Wyłączę radykal, bo przecież im. No im... cóż, właśnie wyłączyłem, yy, bo dzięki yy, telefonie hyd Hydroxygena, o ile dobrze kojarzę. No. Przypomniało mi się takie zjawisko, o którym nie wiem, czy coś słyszałeś. Yy, deja vu. A, tak, deja vu? No pewnie. To jest coś takiego dla tych, którzy nie wiedzą, że dana sytuacja ciśni, a po jakimś czasie okazuje się, że dokładnie taka sama sytuacja. Nie, nie, nie, nie, to nie jest to zjawisko. Deja vu polega na tym, że jesteś w sytuacji, której nigdy wcześniej wcześniej nie było, a wydaje ci się, że dokładnie to się już zdarzyło. No właśnie już ja o tym mówię, tylko może, może nieprecyzyjnie. I no, okej. Okay. Chciałem się dowiedzieć od ciebie jakiego, jako słynnego znawcy Biblii, co <grych> Biblia na ten temat mówi. A ani słowa nie ma o Dejavis, nic nie ma, zero dokładnie, zero absolutne, nawet nie da się domyślać nigdzie z żadnego fragmentu. Nie wiem, co ale... to jest. Ja miałem, często mam déjà vu. Znaczy, nie no, rzadko jest, ale kilka razy mam i takie wyraźne bardzo. Bardzo no ciwne wrażenie. Tutaj... Też by można interpretować jako taki dokładny przekaz od, od Boga od, dla, dla ludzi wierzących, prawda? No ale jak? Bo to jest tylko takie wrażenie, że to się już działo. Albo, że dzieje się no coś... No tak, że się powtarza coś. Że gdzieś to, to samo przeżywałeś już wcześniej, więc nie wiem, co to jest. To... Czy to jest tylko złudzenie, czy czy, nie wiem, czy gdzieś... No, ale biorąc pod uwagę katolików, no to chyba sami katolicy mogą uważać, znaczy inaczej, chrześcijanie, bo wiem, że ty słowa katolicy nie za bardzo lubisz. Lubię. Że raczej znikąd to się nie wzięło, że to raczej Bóg musiał przekazać, prawda? E, no niekoniecznie, no bo to może być po prostu zwykłe mózgowe coś tam, no. Takie zwykłe, po prostu fizyczne, a nie żadne tam duchowe to... Trudno jest rozróżnić, ale, ale to są dwie różne rzeczy. Są choroby, no niekoniecznie choroby, no ale jeżeli już na przykład chorob, o chorobach pomyślimy, to są i, rozmo i choroby dotyczące fizycznej, jakieś takie zupełnie stu tak? procent, są takie są psychosomatyczne, psychiczne jakieś, nie? Co się też rzucają na ciało i są i duchowe. I to są trzy różne rzeczy, a wszystko to jest choroba. I tak samo to zjawisko może być czysto fizyczne, może być jakieś duchowe, a może być psychiczne. nie, nie wiem, co to jest. Ja myślę, że fizyczne powiem, to jest zupełnie... Ale nie wiem. Powiem szczerze, im bardziej od najmłodszych lat wgłębiam się w tajniki różnych wiara, szczególnie chrześcijańskiej wczytu, wczytuję się, widzę, tym bardziej po trochu to wszystko jest dla mnie coraz mniej zrozumiałe. Bo <śmiech> no masz... tak, bo szczerze powiem za, że tak powiem, bardzo małego dzieciaka, jako małolat byłem, byłem bieżący, bo tak, bo tak mi babcia powiedziała na przykład. Wiedziałem, że tak miałem. trzeba, a jak zacząłem dorastać, zacząłem się w to wgłębiać i coraz, coraz bardziej trzeźwo zacząłem myśleć, tym, tym bardziej, tym, tym coraz ciężej mi to jest wszystko pojąć, taki logiczny, łatwy, i jednocześnie w wiarygodny sposób ze sobą. No ja dokładnie tak samo zaczynałem jak ty, tylko w którymś momencie może to jest ta różnica bo u mnie jest tak, że im więcej czytałem tym więcej się wszystko robiło jasne i czytelne i zaczynało mieć sens ale różnica może jest taka, bo że ja wyrzuciłem wszystko, co do tej pory mnie nauczyli w którymś momencie i stwierdzam że uczę się od zera, a nie, że już wiem coś tam i próbuję sobie teraz czytać Biblię i to wyjaśniać, bo wtedy to jest, to jest coraz bardziej niezrozumiałe i zagmatwane. Jak mi babcia mówiła, że żebym żył dobrze, to pójdę do czyśćca, nie? Gdybym zostawił sobie to w głowie, to bym nie zrozumiał, o co chodzi w tej Biblii, bo tam nie ma czyśćca. Więc jak się wyrzuci wszystko to, czego cię nauczyli i czytasz od zera samą Biblię, to, to ma to sens. Ale jak chcesz połączyć z czymś, co już masz, to wtedy nie ma sensu. To może tak spróbuj. Czytaj ale tam musisz przyznać, że oddzielenie tych dwóch spraw jest cholernie ciężkie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, nie? No bardzo ciężkie, to ja wiem, tak, no jest. No, trudno tak zacząć od zera wszystko. No właśnie, tak jakby ci ktoś zresetował twardy dysk. Nie? No, dokładnie. No ale to format jest dobry czasem, no bo może się okazać, że nic nie zrozumiesz już nigdy, bo masz za dużo danych naraz i nie wszystkie są prawdziwe i teraz trzeba to jakoś rozdzielić. No, tylko żeby znalazła się taka recepta, żeby właśnie to wszystko wyze wyzerować, bo czy człowiek chce, czy nie chce, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy znajdzie się, a my przecież mnie uczyli, że to nie tak, nie? No to prawda, to dlatego ja założyłem sobie, że wszystko, co mnie uczyli... To mnie nie interesuje. Wrzucam do osobnej przegródki pod nazwą To mnie tak uczyli, ale ja nie muszę w to wierzyć. I teraz ale osobną roz... przegródkę od początku zakładam pod tytułem Biblia. No i wiem, że Biblia mówi to, a mnie uczyli tak. No i dalej to się decyduję w co chce, co ma więcej sensu na. mnie. No sorry, Martin, nie mówisz mi, że nie masz od czasu do czasu czegoś takiego w głowie, że jednak coś się coś nie zgadza do końca. W Biblii? No... Nie, nie... Niekoniecznie w Biblii, z tym, co, z ty, z tym yy, co do czego byłeś uczony, a tym, to co się tak co? No, no właśnie to się ciągle nie zgadza, na tym polega problem. Cały czas mi się nie zgadza, na początku o, zwłaszcza. Pozdrowienia nie No. co co? Pozdrowienia dla Beci, bo tam... A, to, to, to... o, Becia przeszła. Zasłonić okno. No, Becia, pozdrowienia dla ciebie. Halo, Becia? No, nie słucha już. No, słyszy. Pozdrowienia masz. No, <śmiech> powiedziała, że tak <śmiech> okej okay. dobra, no to, to co jeszcze na koniec, żeby, bo chcę odebrać Kaspra okej, okay, moment, jeszcze tylko, bo widziałem, że wokaliza tam na czacie lata że tak powiem, mam prośbę o, o mały pokazik o, żeby zaśpiewała? tak jest o, jak ona tak. zaśpiewała tutaj raz przygotuj się wokaliza to, to i zaśpiewaj nam jeszcze bo dzisiaj będą krótkie noce, to by było tak fajnie na koniec bardzo chętnie, mogę płacić, deklaruje się co tydzień dychę, byleby tylko co tydzień śpiewała. Tak, tylko się wokaliza przycisz troszkę bardziej niż poprzednio, bo masz bardzo mocny głos i bardzo głośno słychać, żeby nie przestorowywało. Ja najwyżej tutaj mogę podgłośnić, o, żeby było, by było ja, jaki był efekt, jest wokaliza rzeczywiście na czacie. No, to by... Jeżeli wokaliza się zgodzi, to... Gadam o Biblii i gadam o takich rzeczach, które ludzie no, z którymi mogą mieć problemy w życiu. No i na przykład wyjaśnię, co tam Biblia mówi o, o wodzie święconej, albo o, o tym ogrodzie Eden, albo o końcu świata, albo o końcu świata nie było ciągle jeszcze odcinka. To no więc takie rzeczy, nocne rozmowy, a dzisiaj gadamy sobie na przykład o snach, bo ostatnio był temat sny. Czy się komuś coś dziwnego śni albo ciekawego i czy ktoś miał sen od Boga? Na no, razie jeszcze nikt nie zadzwonił, co by powiedział, że ma sen od Boga. Ale dzwoni Kasper, może on miał sen od Boga? Y, i, i, i, i, i, I i cześć, cześć. cześć jesteś. Tylko ściszę Cię tutaj. Ścisz mnie. No. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo czytałem sobie dzisiaj Twoją książkę. O, <grym> do momentu, kiedy y, ta cała ekipa siedziała w tym, we więźniu. W tym. <tutkujesz> tak. I, no i genialne jedno zdanie tam usłyszałem po prostu charakteryzujące <tutkujesz> <tutkujesz> po prostu większość e, nominalnych e, chrześcijan. Bóg jest Alfonsem, świat dziwką, a ja płacę, więc wymagam. To jest po prostu... <tutkujesz> Szacą za to zdanie, że no mistrzostwo no, zmiotło mnie z nóg ze śmiechu, jak to zobaczyłem. To był tytuł to, od książki. Od, tak. od, od połowy książka jest taka, że co drugi rozdział zwala z nóg ze śmiechu. No, mistrzostwo, ludzie, kupujcie teorię portali. Jest, jest to coś niesamowitego. Jedna z lepszych książek o, y, w tym stylu napisana, którą, ten, o tej tematyce, którą, którą po prostu czytałem. Nie? No ja powiem, Może powiem to, że tak. Może ja mało książek czytam. <śmiech> nie wiem. <śmiech> Ja powiem nieskromnie, że to jest jedna z lepszych książek. Gdybym nawet, ja bym chciał ją zapomnieć i przeczytać tak, bym to nie ja napisał, bo jak ja napisałem to już nie, nie ma takiej przyjemności, ale jak czytałem sobie w początku, no nie, bo ja miałem takie, przyczytałem to przez dużo lat, więc pamiętam, że jak czytałem to, co na początku napisałem, to się śmiałem z tego, bo zdążyłem zapomnieć, co napisałem i i miałem dużo wesołości. Nie, ja myślę, że to jest ja, dobra ja, ta książka będę i... Ją, się, będę ją jeszcze przed konteskampem ją znożę skończyć, także no. Ja bym chciał, żeby By... ona kiedyś była w Empiku koło Pili i ja myślę, że jest recenzję, bardzo chętnie napiszę, jak skończę. O, napisz. Może napisz. ta zapewne. Wreszcie, <laughs> stoi i nic nie robi tamten blok. No, a jeszcze coś chciałem powiedzieć yy, odnośnie... Yy, odnośnie yy, aha, odnośnie tego, co mówiłeś, że konkurencja i tak dalej, zbyt okoliczności. No, to konkurencja sobie jest istnie je, tylko, że jest na razie zastój. Na razie się zbieram, zbieram. Ja nie wiem jak reszta, ja się zbieram jeszcze, żeby... To też, prawda. To jest najgorsze, prostu, nie? Wiesz, przy, przez maturę raz skończyłem i teraz największy ból jest taki, żeby siąść jak i znowu wrócić do nagrywania, bo to no jest po nie? prostu od trzech, od trzech miesięcy nic nie nagrałem. Trzech najgorsze w tak. nadawaniu, w prowadzeniu podcastu, radia czy czegokolwiek jest to, że Cię przerwę zrobi, to tak. jest tak trudno wrócić, naprawdę, ja muszę się, raz nie ktoś mnie, Dokładnie. ja zapraszam tutaj chętnych na czacie, niech ktoś przyjdzie do mnie i kopnie w dupę, no, bo naprawdę, bo ja, ja, ja za to jeszcze zapłacę. No, to jest no, najtrudniejsze też chyba w prowadzeniu odwyku, żeby robić to co tydzień, to jest bardzo, bardzo trudne, bo gadać no, ja, to ja, jeszcze... Ja, ja bym nie dał radę. Ty masz oczywiście na, na barkach ogromne doświadczenie masy krytycznej, gdzie no, po prostu no, rozmawianie tak. o, o, o tyłku Maryni i improwizacja 100, <grym> 100% więc się poprawiłeś. No razy. umiem improwizować, ale to jest dalej tak samo trudne, jak i było. Tak, bo... ja, ja nie twierdzę, tylko no. że mówię, że, że, że tr trudność obiektywna jest tak samo, tylko tobie jest łatwiej na szczęście. Masz to szczęście, że masz duży duże doświadczenie we wcześniejszym ja podcastingu. szczęście, no przecież to nie jest tak, że się z nim urodziłem, tylko, że na, nagrywałem. Nie, nie, ale mówię, że doświadczenie masz, o tym chodzi. Nie mówię o talent. No mam, ale ty też już masz. Talent też. Też już masz tylko doświadczenie. Ty, ty miałeś fajnie, bo się zabrałeś za, wiesz, za podcast o Bogu, mając już technicznie opanowane a -a. sprawę podcastingu tak? masą krytyczną. Bo masa krytyczna był. był poligon doświadczalny. Polecam takie rzeczy, żeby zaczynać od małych rzeczy i potem coraz większe robić, a nie od razu wielkie przedsięwzięcia. Jest... No, nadal, nie nadal nie rozumiem dlaczego żeś przeszedł na Completely professional mimo, że to jest to samo, a marka masy krytycznej była nie. tak wielka, że <śmiech> nie, nie, nie, nie rozumiem czemu żeś zmienił markę, mimo, że to jest wciąż to samo. Nie, nie do końca jest to samo. Różni się trochę filozofia tego. Ale dobra, nieważne. Zobaczysz później dlaczego no. to jest co innego. Chciałem jeszcze tego się, tutaj taki temat zaproponować. Mianowicie się interesowałem ostatnio kwestią out of body experience o OB. Ob. pogadajmy tak, o Ob. O, o OB drugi właśnie, raz dzisiaj to OBE. Ja się, ja się, kurczę, kilku ludzi pytałem. Na, nawet był tam Damianero, taki sławny vloger, tam poruszył kwestię, tylko on tam poruszył o, o świadomych snach. To, to jest, tam jest w sumie łatwe, bo to, to jest yy, i łatwo wyjaśnić i, i tam psychologicznie, psychicznie i, i, i, i neurologicznie i tak dalej. To jest świadome sny, nie? kwestie świadomych, z tym, że tam na jakimś etapie jest się w stanie włączyć świadomość na poziomie śnienia i sobie po prostu tam imaginujesz różne rzeczy. No to to jestem w stanie zrozumieć. No na przykład, jeśli rozmawiam z kimś o out of body experience, to co, co chwilę każdy mi ktoś podaje inną definicję, że to jest jakiś rzecz dusza wypływa z ciała i podróżuje po świecie. Inni, że to jest jakaś schizofrenia, czy, czy to jakieś halucynacje, czy coś wpaja, jakoś autosugestia. Inni to jest, że jak, no, nie wiem. Każdy podaje e, definicję i każda się od siebie czymś różni. I czasem nawet skrajnie, a czasem e, czasem wiesz. Też że poruszałem, że to jest, dotyczy świata duchowego, że to jest kwestia duszy, że to jest coś takiego. Jedni wiążą to, że to jest ściśle z Bogiem związane z chrześcijaństwem i tak dalej. Inni, no dobra, to ale to, to co ty to, uważasz? I jakie sobie, no Ja właśnie chcę się dowiedzieć, bo na, nigdy tego nie przeżywałem, boję się, że, czy, czy to nie jest związane z okultyzmem, więc na razie chcę się teoretycznie dowiedzieć i dopiero będę sobie sam jakby budował zdanie, bo na razie o, Sian, nie wiem nic dobra. Każdy powiedział, innej. też zapytał, powiedz Martin, czy uważasz, że to okultyzm. Dobra, to jeszcze pytanie do ciebie Kasper. Czy uważasz, że to jest natury fizycznej, psychicznej czy duchowej? Ja nie wiem, nie znam w ogóle tego zjawiska. A, no to trudno powiedzieć. Dobra, to pierwsze, bo to jest najprostsze, żeby, jeżeli to jest fizyczne, to chodzi o takie normalne, cielesne, dające się wytłumaczyć, normalnymi jakimiś tam enzymami, halucynacje czy coś. Dobra, to jest fizyczne. Psychiczne to jest, no to psychiczne, to, to już, no to psychiczne, to nie trzeba wyjaśnić, co to jest. I duchowe, to by znaczyło, że no, jest tu jakiś element niewytłumaczalny spoza świata, poznawalnego, materialnego, czyli masy i energii wszystkiego tego, co da się zmierzyć i zważyć. No. Aha, aha. I to by oznaczało, że tam pewnie być może mogą brać też udział albo jakieś inne byty, istoty, czy tam coś ze świata duchowego, albo tylko sam człowiek jako też istota duchowa, albo człowiek i Bóg, albo człowiek jakiś duch. No tak, nie ja wiem. Ja proponuję, żeby zadzwonił ktoś do odwiku. Kto, kto to robił. Kto to robił i przeżywał i powiedział, jakiego typu to jest uczucie i co. No właśnie. Agnieszka coś pisała na czacie, więc Agnieszka coś robiła. Agnieszka jest coś tam. Co Napisała, że LD odwiedzie. to nie obem. Nie wiem, co to jest LD. E, to jest L, jasny sen coś takiego. To jest to właśnie Aha, Light się, Dream, tak? co to świadomość Dream? Nie wiem, z tego co śledziłem czata wcześniej też To obiadam. może zadzwoni albo może powie. No, jeszcze jedna kwestia tutaj y, techniczna, mianowicie ja z, jestem tutaj za zmienieniem w ogóle czata, bo po pierwsze to jest... Ja musiałem sobie skupiać kod, wkleić do osobnego pliku HTML i rozszerzyć, żeby z tego jakkolwiek się dało korzystać. Bo, bo ty bo, czytasz bo na stronie odwyku? Najlepszej oglądalności nocy na odwyku, w tym mojem okienku się tak wszystko przewija, że nie, nie da się tego garnić. Ja go powiększę po prostu. Albo ja, mam, ja mam wolny komputer, mam 2-4 Celerona y, procesor i nie nadążam i po prostu z przetwarzają takie lagi, Cześć, jak wideo w miarę chodzi, to czat się w ogóle zawiesza, a w dodatku, jak jeszcze jestem moderatorem, to mi się pełno ikonek dookoła zaczyna wyświetlać i po prostu kurczę więcej ikonek niż tekstu widzę i to mnie denerwuje nie, strasznie. Nie, nie I tak nie wiem, strasznie co mówi. Tak. Pamięć zajmuje, jest niewygodny strasznie ten czat i ma opcji. Ja, ja tutaj się za Bajditerem wstawiam, który tutaj postuluje o wprowadzenie i IRCA. Nie, IRCA I nie żeby... będzie, bo to jest nie do obsługi dla normalnego człowieka zwykłego, Chybaż będzie jakiś plijent. No, ale ten, z bramką, to. z bramką na tym, na, na WWW, te, No jak te będzie te... jakaś... No to wiesz, jak znajdziesz, to mi no, podeśli. Integrować z odwykiem i tak dalej. No to słuchaj, jedno twoje słowo. Tutaj podsyłaj, podsyłaj. Tutaj ja firmę zaktam program tego, web developerską. Tutaj by mam magi, ma magi, magistra z informatyki, więc to nie jest żaden problem. Wystarczy, że mówisz, że chcesz, żeby ja był Ja wiem, inny ja sam czas. jestem programistą, tylko, że do tej trochę roboty. Właśnie. Trzeba Znaleźć dobry, najlepiej już działający i sprawdzony ten gotowe Ale gotowy dużo gotowych skryptów w tej bramek i RC. To podrzuć jakąś i wybierzemy, co no. się nadaje. Tylko no. musisz się zdecydować, bo ja nie chcę bez sensu podrzucać, bo szablon ci podrzuciłem i jeszcze no. go nie, nic, nic nie postanowiłeś. No, no, z szablonem się zastanawiam, ale na razie się ten sprawdza nowy ciągle się. Dobra, miesza z tym. okej, okay. no, kończymy. Tym, to jest na innym, innym na noc, inny, no, tak. W ogóle poza nocami jest Dobra. temat. No. W to... każdym bądź razie, jeszcze raz polecam bardzo książkę Teoria Portali Mistrzostwa Światelków. masę literówek jest, ale to chyba poprawia. Bo to wersja, to była wersja taka zerowa. Tak, już ich nie ma, po prawie ponad no, i, 200 i... ich było i pani ale korektorka. Poprawiłeś e, tak. słowo otwarł? Tak, a co bardzo często. Poprawiłeś słowo otwarł. No to, <laughs> ja tak, patrzę, no wydawca, wydawca wziął i zainwestował w panią korektorkę profesjonalną, i tak, powywalała te wszystkie otwarł i te literówki, mówię, było kilkaset tych poprawek i musiałem wszystkie je przejrzeć, i zaakceptować. Kwestia jakby. spacji, czy przecinka po spacji, czy, czy tam myślników, że, że, że, ale że zdań, są zagłóżne, ale, ale dużo tak, było tak takich. Kichał na to pies, ale otwarł? No bo tak się <śmiech> mówi otwarł, w, w Krakowie się tak mówi. Ja myślałem, że to tak się wszędzie mówi, a to się potem okazuje, ja, że nie. Ja byłem w podstawówce za, za, za, za otwarł, byłem gnojony nieraz, więc się nauczyłem. Nie mówicie <śmiech> otwarłem? Ja myślałem, że to normalne. Dobra, kończymy. <śmiech> to idę. <śmiech> Na razie. Ale w Krakowie mówią, że idą na pole, nie? Więc... To co? Wszędzie no, mówią, że idą na pole, tylko w Warszawie. Na pole, no, pole to się, na, na polu są buraki u nas w Wielkopolsce. Więc... <laughs> u nas to na dworze <laughs> są buraki. Dobra, idę sobie na razie. <laughs> Dobra, trzymaj się. Do zobaczenia pojutrze. No cześć, do pojutrza. Yy, a pojutrze, dlatego, że będzie Contest Camp. Ci, co wiedzą, to przyjadą i się spotkamy na żywo i będzie dużo ciekawych rzeczy. Dobra, o, jesteś, za długo tego by było. Yy, przy okazji, no w książce tak, bo książka to jest wydanie zerowy beta beta wydanie jeszcze sprzed poprawek, ale i tak tam, nie, one nie są takie, żeby się nie dały je czytać. Ja polecam tą książkę, kurde, tyle radiom pisałem yy, i, i dokończyłem i ona ma cała sens sens, ma fajnie się kończyć, a on się nie skończył, to nie będę zdradzał. No, także jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Ja w ogóle uważam, że ludzie powinni mnie znać bardziej z tej książki niż z piosenek. Książka jest lepsza niż piosenki. Tak mi się zdaje. Ale to już kwestia gustu. No, co na Słuchajcie, słuchacie cię, gadamy o snach i o różnych innych rzeczach. Don mi tak, gdzie można być teorie portali? Tylko online? No online albo u mnie, albo u wydawcy mojego, który mieszka se w Lublinie bo z dystrybucją i załatwieniem albo dystrybutora, żeby to gdzieś w księgarni było, to jest, jest pierońsko trudno w tym kraju. Jest cholernie trudno w tym kraju tak zrobić, żeby tak od zera nagle, no, napisać książkę, genialna może być, możesz napisać nowego Harry'ego Pottera i i tak masz pierońskie problemy, żeby dotrzeć do jakiejkolwiek księgarni, bo tak jest system skonstruowany, wydawniczy w Polsce, no nie za dobrze. Więc na stronie www.teoria.pl albo u mnie jakoś osobiście w Warszawie albo może, ja wiem, w Krakowie, jak ktoś mieszka albo w Warszawie, to się da zorganizować. No, to odbieramy jona, jona, jonie, jon, jon przez 2 n. Hallo? Działa już? Ten Skype jest cześć, jakiś cześć, powolny. Cześć, to? Tak. No właśnie, no to może taki mały wstępniak przedstawię, jeśli można. Słuchamy. Otóż wstępniak polega na tym, że tak jak gościł tam chyba drugi czy trzeci, który dzwonił, proponował, w zasadzie to ci przypominał, żeby zrobił odcinek o tym i tamtym, już nawet nie pamiętam teraz o czym, ale to było coś ciekawego nie, na, na pewno. Tak, ja chciałbym wspomnieć o tym, że... Bardzo interesującym odcinkiem byłoby to, o czym wspominałem bodajże z miesiąc temu, czy tam dwa tygodnie temu, w z, z tym. Chodzi o kwestię taką, że czy warto wierzyć tylko Biblii, czy też tak, że czy Bóg się. inaczej, czy Bóg się zaczynał tylko na Biblii, czy też. Tak jak niektórzy na przykład katolicy twierdzą, no mówi nadal i jest to w pewien sposób udokumentowane. No może to teraz tak dziwnie dosyć powiedziałam, ale nie, nie, mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. No wiem o co chodzi i nie tylko katolicy tak mówią, nie katolicy też tak mówią, jedni mówią, że tak, drudzy, że nie. I to jest chyba tak pół na pół. Dużo chrześcijan mówi tak, dużo mówi, że, że odwrotnie. Dobry tak, temat, tak, bardzo dobry temat. Tak, świetnie. Tak, a teraz może w kwestii snów, no, no. Muszę, muszę potwierdzić moich przedmówców, rzeczywiście istnieją świadome sn, sam się w to trochę bawiłem, znaczy trochę, może no, powiedzmy sobie parę miesięcy, ale nie zagłęb, może inaczej, jaki ma związek LD, czyli Lucid Dream, to jest świadomy sen, jasny sen, jak to tak w fachowej literaturze jak to się mówi, no. jaki ma związek ZOBE? No z tego, co przynajmniej ja wiem teoretycznie, bo praktycznie przyznam szczerze, że się bałem sprawdzać. Zaraz powiem dlaczego konkretnie. Dlaczego w ogóle zrezygnowałem ze świadomych snów? O co chodzi? Chodzi o to, że jest, jest wiele technik wywoływania świadomych snów, prawda? Można na przykład yy, wmawiać sobie przez cały dzień, że będę miał świadomy sen, prawda? Można przed synem samym sobie tak mówić i w pewnym momencie to się dzieje. I co no. ciekawe, im bardziej się starałem tym mniej mi to wychodziło. W pewnym momencie jestem sobie na jakiejś imprese coś tam sobie tam popiłem i tak dalej. Potem nagle ciuch, pierwszy świadomy sen. No po prostu szok kompletny. No to jest coś niesamowitego, muszę przyznać. Czy to jest dobre i jaki ma Bóg na ten temat podląd, nie mam kompletnie pojęcia. Chociaż czytałem, chyba to było w Księdze Hioba, czy gdzieś, że coś tam było, że tam, że młodzi będą prorokować i że tam Bóg im w nocy otworzy oczy, czy coś takiego i tak mi się to tak zaczęło kojarzyć, jeśli chodzi o kwestie biblijne. No ale, sprawa. ale czekaj, bo ale to jest sen, który ty kontrolujesz, tak? Tak to tak, działa? Tak. Dokładnie, Aha. to jest mówię ci, słuchaj, jedna z technik polega na tym, że po prostu inaczej. Są dwie takie, są dwie, że tak powiem, działy, jeśli chodzi o techniki. I przynajmniej ja to tak rozumiem, jeśli mówię źle, to niech ktoś mnie potem poprawi. W każdym bądź razie, ja korzystałem tylko z tej jednej, to znaczy po pierwsze, prowadziłem dziennik snu. Wbrew pozorom można każdy, każdy, każdego dnia śni. To jest bzdura, że, że tylko raz na jakiś czas się, coś się komuś śni. Po prostu się o tym nie pamięta. I mhm. kwestia jest taka, że kiedy wyrobisz sobie już taką pamięć, to jest kilka technik. Na przykład znajdujesz tak zwane znaki snu, prawda? Czyli. Jakieś takie bardzo nietypowe sytuacje, albo sytuacje, które bardzo często ci się śnią. Na przykład jednym może to się śnić, nie wiem, karetka pogotowia, innym policjant, prawda, innym, nie wiem, siostra tam, czy jakiegoś tam człowieka, czy cokolwiek, jakaś konkretna osoba. Na przykład ja tak miałem, że konkretne osoby mi się śni, śniły, moi tam przyjaciele i tak dalej. No, no. I jeszcze raz na przykład, o inaczej, taki krótki przykład, Martyn. Jeżeli ci śni, powiedzmy, często czerwony samochód, z dzienniku snów ty tak wnioskujesz, ok, 8 na 10 snów to jest ciągle czerwony samochód to jeżeli w rzeczywistości widzisz czerwony samochód, to tworzysz sobie taki nawyk, że kiedy widzisz ten czerwony samochód, robisz tak zwany test rzeczywistości. Czyli na przykład zabykasz, zatykasz sobie nos i próbujesz oddychać. We śnie zawsze jest coś takiego, że możesz oddychać. Wiem, że to jest dziwne do wytłumaczenia, ale coś takiego jest, a patrzysz sobie w ręce. Zawsze znaczy sprawdzasz, ten... czy ci się nie śni, tak? To. Tak. I sobie od razu zadajesz pytanie, czy to mi się śni? I ja na takiej zasadzie w zasadzie, no, że tak powiem. Znaczy to, to ty musisz rozróżniać, czy w tym momencie śni ci się to, czy nie, bo już zatracasz granicę między tym, co się śni, a co nie? Inaczej, inaczej, Martin. To nie jest tak, że w ciągu takiego zwykłego życia już po prostu głupiejesz, chociaż też czytałem na forach o takich przypadkach, że ludzie z tego powodu też rezygnowali. Ale ja tego problemu nie miałem. W każdym bądź razie robisz sobie nawet, żeby... Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby sobie w głowie się zastanowił, czy ja teraz śnię. Bo wchodzi o to, że kiedy ślisz, to ci się wydaje, że to jest rzeczywistość. No chyba tak raczej, raczej nie ma czegoś takiego, że widzisz nagle, nie wiem, słonia nie wiem, w łazience czy w kuchni, który tam sobie stoi na czajniku, wiem, że to jest zupełnie absurdalne i nie. dla ciebie to jest normalne. Nie masz tego umysłu krytycznego. Natomiast kiedy przeprowadzisz to z rzeczywistości, kiedy sobie zrobisz taki nawyk, to w pewnym momencie sobie myślisz o kurwa co się teraz dzieje, nie? Widzę mhm. nagle słonia, coś tu nie gra. I w tym momencie zaczynasz kontrolować. Drugi, drugi sposób, aha, łapie. jest związany z OB, właśnie i, dla, i z, tego, z tego też powodu między innymi już się trochę nie bawię właściwie w OB, bo trochę powiem szczerze, że... Znaczy inaczej, nie bawię się odkąd w zasadzie, no może to tak będę poklebiał, ale tak naprawdę odkąd trafiłem na odwrót i zacząłem Biblię czytać, bo... Y, no... Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale po prostu kwestia jest taka, że... Y, no OB zawsze mi się kojarzyło troszkę z czymś demonicznym, bo to, to jest trochę inna bajka, ale jednym z, jednym z technik, którą y, można w zasadzie porównać OB i, L, i LD to jest to, że po prostu się relaksujesz, prawda? W pewnym momencie, no mm -hmm. tak, tak ćwiczysz tę relaksację, że przed snem nagle dostajesz jakieś tam wibracje. Ja tego nie praktykowałem, bo się tego bałem, jak to wcześniej powiedziałem. I kwestia jest taka, że potem masz tak zwany paraliż przysenny, który jest... Mm -hmm nie interesują Cię nawet tym, to jest taki bezdek, czyli po prostu głudzisz się, nie możesz poruszać żadnymi kończynami, masz jakieś haluny i w Ameryce na to mówią, czy to nawet w, czy to w ogóle w anglojęzycznych krajach old Hack, czyli taka stara wieźma, która gdzieś tam siada na latce pierciowej i tak dalej, prawda? I kwestia jest taka, że ci, którzy, ci, którzy właściwie się tym interesują, to z, z tego, co ja zauważyłem, to są głównie ludzie niewierzący, prawda? W ogóle, przynajmniej w takiego, jak my rozumiemy, jako No tak, prawda? no. Jako, jako jakaś wielka energia, siła, coś tak bardziej pod buddyzm może to podchodzi, nie rozumiesz? W każdym bądź razie y, kwestia tu jest taka, y, że y, że, że, że, no, chyba <ścoughs> sobie. Y, dobra, w każdym bądź razie y, słuchaj, mam, mam właśnie takie pytanie. Czy ty naprawdę nigdy o tym nie słyszałeś? Bo wcześniej nie nie właśnie... słyszałem o tych snach. Słyszałem oczywiście o tym wychodzeniu z ciała, o różnych tam podróżach astralnych i tak, bym, tak dalej, ale o snach nie. Sny, to, sny to nowe. Sobie, co jeśli no, tak. Bo, odkąd, bo tylko znam w zasadzie w teorii. I, I kwestia jest taka, że warto sobie poczytać na przykład takiego, jest, w Polsce jest taki koleś, Dariusz Sugier. On właściwie, no on jest bardzo ciekawą postacią, bo jak czytałem na przykład jest jego wywiad na YouTube, to jest autowywiad w zasadzie. No go sobie poszedł z kamerą gdzieś tam do parku i sobie nagrał ze sobą wywiad, prawda? I on w każdym razie powiedział, że tam nigdy nie wierzył w Boga, ale zaczął wierzyć, odkąd zaczął praktykować obę, tylko że to jest taka dziwna wersja Boga jak dla mnie, bo z jednej strony yy, w obe, no przynajmniej. Tak na porach czytałem, że istnieje coś takiego jak moja totalna jaźń czy coś takiego i to jest coś jak Anio Stróż, czyli czujesz jakąś tam opatrzność i tak dalej. Potem zaczęło coś tam gadać, że po tej drugiej stronie nie ma żadnego Jezusa, żadnego szatana, żadnego buty i tak dalej i tak dalej. No. Także to może rodzić pewne wątpliwości, ale na przykład z książek, które mnie naprawdę przyciągnęły, jeśli chodzi o tematykę OB, to jest w zasadzie no... No, można powiedzieć, że to był taki pioner takiego współczesnego OB, OBE, Robert, Robert Monroe. On naprawdę czy, czyta się jego książki tak, on chyba to, wydał taką trylogię właściwie obe że po prostu zaczynasz czytać pierwszą stronę i ani się nawet nie, nie obejdziesz, nagle masz pięćdziesiątą, nie? No i w każdym bądź razie, no i teraz dochodzę do ostatnia sprawy, dlaczego, dlaczego no. zrezygnował? No właśnie. Pomijając, pomijając właśnie te kwestie wcześniejsze... To właśnie tak. Je jeżeli byś wszedł na jakąkolwiek stronę związaną ze świadomym nie wiem czy z OBE, zawsze się spotkać z czymś takim, co się nazywa paraliż przesenny. I ja tego się, okay. szczerze mówiąc, zawsze się panicznie bałem, bo jedni to zawsze traktowali od dawnych dziejów, że to jest, coś związanego z szatanem, z demonami, bo po prostu masz takie podobno, no tak mój kumple, gadam z moim kumplem, który miał coś takiego, po prostu nie bawił się w żadnej i tak dalej, ale miał właściwie, no codziennie śnił mu się jeden koszmar i potem miał od razu paraliż przysenny. czyli nagle jeśli mu się jakieś blade twarze, prawda? Po prostu budzisz się, widzisz własny pokój, własne łóżko, tylko że widzisz jakieś blade twarze, jakieś złowrogie szepty, co, no po prostu coś okropnego. No to masakra. Nie nie no masakra totalna. No i to jest w zasadzie jedyny powód, dla którego zrezygnowałem. No drugi powód to był taki, że raz jak miałem sen, bo co ciekawe, od czasu do czasu nie mam sen, nawet mimo tego, że już się tym nie interesuje. I raz miałem taki ciekawy, świadomy sens, się z chrześcijaństwem, że nagle po prostu wychodzę tam z mojej klacki schodowej, Wychodzę, y, nie, bo ja tam wtedy mieszkałem, tam rok temu, tam pomiędzy piątym a szóstym piętrem i nagle mam partner. Widzę jakiś typ, to mnie podchodzi i w pewnym momencie ja sobie uświadomiłem, że, no, no, że po prostu, że śnie. Nie wiem dlaczego, w zasadzie nie widziałem żadnego tego powodu i w pewnym momencie, jak już tak się oczytam trochę wybi, to ja tak zapytałem tego gostka. Y, Słuchaj, czy świadomy sny są sprzeczne z chrześcijaństwem? Czy coś takiego? Goś jakoś uciekł z przerażeniem i od tego momentu jakoś yeah. nie miał. <laughs> Znaczy nie, to wiesz co, miałem, miałem, miałem w zasadzie, no miałem tak z 10 około czy może 15 świadomych znów, ale wtedy to tak pierwszy raz yy, tak chciałem tak zapytać, bo co ciekawe, gość, przy, gość mówił tam jeszcze przede mną, za chwilę w ogóle będę kończył, sorry, że tak długo mówię. No to już tam szkoda, z... że tak cicho cię słychać, bo fajnie gadasz właśnie, tylko jest cicho, dlatego jest trochę tak, no, Słuchaj, jak szósta osoba, czy tam piąta, może czwarta przede mną, tam chyba trzecia przed Kasprem, tam mówiła, że ciągle musi śnić jeden, jeden sen, jeden koszmar i właśnie tak czytałem i to jest naprawdę, to jest prawda że m, wielu ludzi, na przykład zajmujących się NLP prawda, i tak dalej, to jest neurolingwistyczne programowanie, jeśli, jeśli wie, że co chodzi. W każdym mm. razie y, kwestia jest taka, że, że jedną z terapii, która, która się wiąże właśnie z likwidacją, z likwidacją takich właśnie koszmarów, jest bawienie się w świadome sny, ponieważ jeżeli koszmar ci nawraca, to w pewnym momencie, jeżeli sobie uświadomisz, co jest nie tak, to przynajmniej z tego, co ja wiem, bo ja akurat takiego problemu nie miałem, no chociaż no, miałem jeden problem z tym chrześcijaństwem. No. no. Ci, to, co przed chwilą mówiłem, to jak tam się oczytałem trochę tych książek, tam było masę przykładów, gdzie, gdzie właśnie, jeżeli na przykład, pod, jak się cię potwór goni, czyli jakiś tam, nie wiem, szef, firmy, ktokolwiek, to, to w Światowym Śnie, jak sobie uśmionowić, odwracasz się do gościa i jedną z rzeczy, których powinieneś zapytać, tak, czy, tak, to jest to, czy na przykład kim ty jesteś i co mogę ci dać, nie? I w pewnym momencie okazuje się, że nagle, nie, nagle by się przytulacisz czy coś takiego, no ja tego akurat nie przeżyłem. Jest, to to jakieś ja dziwne. Powiedzieć. To jest interesujący temat, tylko właściwie jedno mnie dziwi, dziwi mnie to, znaczy może nie, nie tyle dziwi, co po prostu kwestia jest taka, że nie zauważyłem jeszcze, żeby był jakiś taki konkretny chrześcijanin, prawda, nieważne czy katolik, światowych, ktokolwiek, który się tak to babra, bo cała ta reszta, jakbyś jak na przykład poszedł, jakbyś przyszedł na jakiś forum dyskusyjny, czy też poczytał jakieś książki, to tak widać, że to są ludzie, którzy mają właśnie wizję Boga takiego trans transcendentalnego, jeśli Tak, tak, co, tak, no wiem, tak. wiem, wiem, nie osobowego, tylko taka siła, energia i tak dalej. Dobra, teraz zakończenie, ale już nie o znak, dosłownie dwa zdania. Okej. Okay. Pierwsza rzecz, że ci dwa razy przypominałem i radzę ci uzupełnić zakładkę o mnie, bo niektórzy tutaj są nie... pierwszy raz i nie wiedzą, kim ty jesteś, jakie masz poglądy na temat Racja. To, to nie będzie łatwe, bo sobie uświadomiłem, że to strasznie dużo pisania, ale no muszę, no to no, prawda. No, ci mówiłem, że, bo, że możesz nawet wrzucić to, co było kiedyś, to było naprawdę znakomite moim zdaniem. A stosunku. było coś? O. No. Było, oczywiście, że było. Jest nawet taka strona, taka Wayback Machine, to jest coś takiego, że można stare strony internetowe oglądać, Aha, tak ta. nawet nie istnieją. I <grym> swego czasu nawet widziałem właśnie stary layout od który mi swoją drogą bardziej pasował. I, i to ten, to Klimat. właściwie no było. Trafiłem na tę zakładkę. Było właśnie, że tam, że byłbym artystą, tam się dony świątkowcem, tak? A coś było rzeczywiście. A może rzeczywiście to walne, to nie było złe. Hej, rozłączyło się. O, samo się rozłączyło. I jeszcze mnie napis, zapytał Skype o co myślę o jakości połączenia. No to niech on mnie lepiej nie pyta, co myślę o jakości połączenia, bo jakość połączenia nie była za dobra. Albo może po prostu mi wszystko rozłączyło. Nie, chyba działam. Czy ja działam? Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Czy mnie czuć? Chyba działa, mam nadzieję. Dobra, ciąg dalszy jednak nastąpi. rozłączyło się samo, nie, nie żebym rozłączał, bo mnie strasznie zaciekawiła ta rozmowa. Pierwszy raz chyba... No nie, dobra, nie pierwszy raz, ale rzadko się zdarzałem rozmowy tak bardzo yy, od kogoś, kto wie, o czym mówi, nie? jak Ktoś zadzwoni i tak mówi. I bardzo sobie usłuchałem. Ja chciałem przypomnieć jedną, przytoczyć tylko jedno o, pol, określenie, które widziałem na czacie i uważam, że jest genialne. Genialnie powiedziało, no właśnie zginęło, no super, fajnie. Zaznaczyłem sobie i nagle zginęło. Yy, to było chyba tak, kto to powiedział, kto to powiedział i w jakim kontekście, nie wiem, ale to sformułowanie było świetne, że to jest, powiedział ktoś na czacie, że to jest usypianie ciała przy zachowaniu świadomości. Chyba, tak? Czy to chodziło o te sny świadome, że to jest, yy, że to właśnie tak się robi, że należy uśpić ciało, zachować świadomość? Bo to jest, dlaczego to jest genialne? Bo to chyba idealnie opisuje właściwie. Każdą technikę medytacyjną albo relaksacyjną albo każdą inną e, właśnie chyba na tym polega, tak mi się teraz wydaje, bo tak po tym jak przeczytam to zdanie to tak sobie skojarzyłem, że to chyba najlepszy opis tego jak się wprowadzić w trans i o co w tym właściwie wszystkim chodzi. I można na kilka sposobów to zrobić, właśnie to żeby uśpić ciało a zachować świadomość, wtedy gdzieś ta świadomość przechodzi gdzieś dalej, odczepia się od ciała. I właśnie, właśnie chyba o to choćby ciało uśpić. Po to się robi te transy, mantrowanie. Nawet można od, to samo zrobić, jak się różaniec odmawia i się wejdzie w taki trans. To jest właśnie usypianie ciała i przy zachowaniu świadomości. Tak mi się wydaje. No nie wiem, zaraz zobaczymy, co tam ludzie piszą. Aha, na czacie jeszcze przypomnę, że słuchacie Nocy na Odwyku to jest takie program, gdzie można sobie pogadać. Przyjść, pogadać nie ma tu nadzorującego księdza, nie ma wody święconej, nie ma je żadnego kościoła. Każdy może przyjść i powiadać, co chce. A mówię, dlatego, bo przed Don Camillo i mówi, nie, nie Don Camilo, to, to... A mówi, aha, z dzich, z dzichu dzikus. <grym> z dzichu dzikus przyszedł i mówi, wy ze sekty jesteście? Rany, co wszyscy, jak tylko usłyszą słowo Bóg, to, no bo nie wszyscy, no ale coś tacy ludzie, dni obeznani, przychodzą i mówią, ktoś powie Bóg, albo coś tam o snach, albo Biblia. I powie, i zaraz jest, e, to wy sekta. No bo chyba, że to powie ksiądz, to wtedy już nie sekta. A jak to powie, nie ksiądz, o sekta. Matko, co to się porobiło z tym światem? Dobra, odbieram telefon. E, no co na odwykły dzisiaj miał być o snach. Zaczęło się o snach dalej, <krzyk> o, o, o snach świadomych i jakimś wychodzeniu z ciała, a teraz jest ktoś, nie, ale nie wiem kto, na antenie. Halo? A cześć, mówi jeszcze. O, cześć, tak, o, jak głośno. Teraz nie, nie mogę na kąpie wyjść teraz, bo normalnie muszę iść spać, bo jest to rano do kościoła, muszę iść, bo... Ja, w, piąty? Więc mamy, w, w piąty? mamy. Dobra, przypomniało ja mi się, że chce ci powiedzieć, jak Bóg fajnie może robić na coś. Jak więc, może? No, o no, tak. Dobra, widziałem pod moim blokiem, tam się jacyś tam mamlali, je chłopak, dziewczyna mamlają się, mamlają się, mamlają się. Później mój kolega miał dziewczynę i tak się mam mamlają mam Ja to widzę, to mnie medlica bierze, a ja się wkurzyłem i mówię do Boga, bo Boże, daj mi jakąś dziewczynę, nie bo mnie to już skurza No i tak, nie musiałem czekać nawet tygodnia, jak się jedna dziewczyna mnie no, w tym, że ona jest. Ona jest gruba, głupia i no, denerwująca, bardzo denerwująca. No i wszyscy mi dokuczają, bo no za bardzo nie lubi, a ona, nie wiem, na przerwę to mnie najbardziej denerwuje, bo żurej te kanapki, żurej te kanapki, jeszcze się na mnie gapi. Wiesz, jakie to jest wkurzające? No jest, wiem, ja wiem. To tak, Miałem takiego w pracy gościa, co tak chlipał kawę. To tak samo wkurzające było. Dobra, jeszcze, pracuję, to, tak. no. jeszcze żeby tego było mało, to wszyscy mnie dokuczają do, do tym, że o, mam dziewczynę, mam dziewczynę. Tak. Na stołówce, bo mam w szkole, stołówce, dwa, dwa razy pod rząd, dostałem kotleta w kształcie serduszko. <głosy> ty powinieneś podcasty nagrywać, no? To no, żeś wymodlił, tak jak słusznie Gitstrad mówi na czacie. Toś wymodlił se, no. No i co? taki? się skończyło, że tu na pewno Bóg. <śmiech> no i było nie życzyć sobie dziewczyny. Niech się mamlają i się nie patrz na nich. <śmiech> nie. Bo dostaniesz kogoś takiego potem. Pod każdym bym nawet nagrywał, jakbym miał głos. Masz głos, no po co ci głos lepszy? Dobry masz głos. No, wakacje może coś tam nagram. Masz? Fajne opowieści są i ten... I próbowałem wszystko. bloga, ale się drudziło. Znaczy nie będzie. Nie, to... Napalenie, Napalenie doszło. O. Nie, nie, to, to dla ciebie to podcasty. Zdecydowanie powinieneś coś nagrywać. Dobra, to... to na razie. To tyle powiem, no, bo to było fajne. To, to cześć. To był Krzyszman, A co tu się dzieje? Pyta znowu ktoś, co przed na czata i się pyta, co tu się dzieje? No ja tu jestem. Nie widać mnie? i prowadzę program pod tytułem Noce na odwyku, a odwyk to jest to jest program o Biblii głównie, gdzie ja gadam, co tam mówi Biblia na ten czy inny temat, na www.odwyk.com przypominam co jakiś czas, bo ludzie nowi przychodzą sobie z Justin TV i nie wiedzą co się dzieje, to albo niech ktoś na czacie wytłumaczy co się dzieje, o co ja będę tak tłumaczył no dzwoni, dzwoni Henryk o snach dzisiaj Hello? gadamy no cześć Henryk no witam kolejnie Cześć, coś mi tu Skype nie pokazał okienka z tobą, to dziwne jakieś... Jest. Co, a co miał pokazać? No, okienko, że dzwonisz, o, teraz się dopiero pokazało, dobra. O, widzisz. Miałeś O snak no. mówiłeś właśnie, tak? Tak, miałeś jakieś sny od Boga kiedyś? Wiesz co, ja myślę, że to było od Boga, bo jak się modliłem o to i to się śniło to ja uważać, że to było niego Jaki to był sen? Wiesz co, ja po nawróceniu, zaraz na początku się modliłem o to, jak Bóg będzie mnie używał, co bym chciał ode mnie, co ja mam robić, wiesz, jak się zacząłem dowiadywać tej prawdy i przechodziłem mm -hmm. przez tą całą, a, przez to całe nawrócenie i miałem taki sen, że stałem przy kościele katolickim i rozdawałem Biblię i cuda się działy. Jakie? No to już tego to już nie pamiętam, jakie, tylko wiedziałem, że się dzieją różne cuda. O, to był sen? Tak, i to był sen zaraz pod w, tę, w tą noc, co się modliłem, że co mam robić dla Boga. No, no i to, i właśnie, jak to się czuje, że to jest jakiś sen, nie taki po prostu sen, tylko że to jest od Boga? Czemu tak myślisz? Wiesz, no, no było to bardzo realne, wiesz, jak to, jak to sny są różne, takie, co się no. mało pamięta, takie, co się bardziej pamięta i, i takie, co się nigdy nie zapomni. Akurat to był taki, wiesz, yy, to, to dziwne, wiesz, z drugiej strony patrząc, to, co dzisiaj robię, tak i to tak samo się pchnęło ku temu, co robię, to tak się równa z tym snem, co robię. Tylko jeszcze, jakbym zobaczył chociaż jeden owoc nawrócenia, to wtedy bym wiedział, że to jest ten 100% było od Boga. Jeżeli widział, że na przykład przez to Ewangelię, co robię na naszej klasie, ludzie czytają tam te wersety, i ktoś zaglądnął do Biblii i przez to się nawrócił, no to wtedy bym po prostu stwierdził, że 100% było to od Boga, bo... Bo to jest cud w pewnym sensie, jak ktoś się mnie Biblię i z normalnego człowieka, który sobie leciał za pogonią szczurów, yy, wiesz, się człowiek nawróci i się zacznie Bogiem interesować. No, niecodzienna rzecz na pewno. Codzienna, codzienna rzecz. No. A dlatego to tak później w głowie mam, miałem, żeby właśnie, wiesz, coś robić w tym kierunku, żeby tylko ludzi na cały czas mam tak w głowie, że, że za, za dużo nie muszę mówić, Abym tylko nakierowywał na Biblię cały czas. No ale sen pomógł jakoś w tym? Czy coś zmienił, czy nic nie zmienił? Wiem, nie hmm. wiem właśnie, czy coś zmienił Bo to dziwnie powiedzieć, ale widzisz U mnie to jest tak dziwnie, że ja mam to w sercu, że Chcę to strasznie robić To co robię i ciągnie mnie w samą stronę Chociaż tak naprawdę nie wiem czemu o, <śmiech> to no, dziwne Czasami się, dobrze tak robić Ja wiem, no ja, ja to często mam Ani płacą, ani coś z tego mam Praktycznie nie, przeważnie chodzę spać do o trzeciej nad ranem, mimo że mam dwie prace Oprócz tego ale mi to daje taką dużą satysfakcję i chcę to robić, nie wiem nawet dlaczego. No, ja bym to powiedział, że to się dzieje wtedy, kiedy człowiek robi swoje. Wie, że ma to robić i robi. Już, nie musi się zastanawiać za dużo. To jest właśnie dziwne, wiesz. I teraz ci no. powiem jedną ciekawą właśnie rzecz związaną z tym snem. No. Wiesz, bo ostatnio cały czas robię te widokówki na naszą klasę. Ja ci to podsyłałem, nawet dzisiaj ci wysłałem pieniądze. Pamiętam, no. że wysłałem ci chyba... Tak, zresztą. tak, one są bardzo. I dzisiaj też zrobiłem, wczoraj w nocy zrobiłem jedną nową też i ci powiem... Ciekawa osoba do mnie wczoraj napisała, akurat też po takiej modlitwie, którą miałem związane z tymi rzeczami właśnie, ci powiem. I napisała do mnie tak, i to widzisz, żeby było dziwniej, to jest osoba, która ma sklep w tym, w Zakopanem, sprzedaje obrazy i tam różne malowidła Matki Boskiej i innych. I w ogóle widzisz, ja ją dokładnie pamiętam kto to jest, bo ja ją zaprosiłem z pewnej przyczyny. Bo moja mama jest strasznie religijna. Do takiego punktu, że nawet majówki w domu odprawia. Majówki w domu? Tak, majówki mają Matkę Boską w ogródku i tam przechodzą ludzie i w ogródku się modlą. A kto to prowadzi? Moja mama prowadzi. Jesteś... Nie słyszałem tak. nawet, żeby ktoś tak robił nigdy. Ale jaj. jest tak religijna i tak samo jak ktoś umrze, to ona jest tą jedną we wsi, która chodzi po domach i się modli ja, to taki lokalny no, ksiądz to jest prawie. Ciężką, jak ja przy, jak przechodziłem na wrócenie, to co ja od niej się nasłuchałem, wiesz, że jeżeli się okrzczę, to to samo, co mi się rodziny wyparł, o tam były cyrki, ci powiem szczerze. No jest. A to na wsi, no to tak, to jeszcze na wsi. Wiesz, to w centrum, wiesz, to w górach jest, a wiesz, jakie są góra, ale maryjni są. No, no, no, ba. No, no, ale... Co ciekawe z tą osobą, no, która do mnie dzisiaj napisała, to jest to ciekawe, że ja ją tylko dlatego zaprosiłem, bo moja mama sobie założyła konto na naszej klasie. Ja patrzyłem, komu ona tam ma i komu się wpisuje najwięcej z tych maryjnych rzeczy i zaprosiłem tą osobę, gdzie ona się najczęściej wpisuje, że może jak ja też będę pisał, to ona coś zauważy i może ją wiesz, ja kieruję do tego pisania. bo czasami zaraz pod nią się wpisywałem, że jestem jednym pośrednik. U tej właśnie osoby, co do mnie napisała i tylko dlatego ją zaprosiłem, tą osobę, bo moja matka tam się jej często wpisywała, wiesz? To jest taka niespięk okoliczności. I ostatnio, jak robiłem te widokówki one się robiły coraz bardziej kontrowersyjne. No, no. To sobie myślę, tylko kwestia czasu, jak ona jest tam dobrze rzuciła. O niej myślałem o tej osobie ostatnio. I ona napisała do mnie wczoraj tak. Przeczytam, bo to bardzo trudne. No, no. Napisała tak, witam. Myślałam, że nasza wiara katolicka jest najlepsza i pożądana, a tu się okazuje, że po zaznajomemu się na razie częściowym z Świętym zaczęłam rozmyślać, dlaczego. Tak wszystko w naszej wierze zostało przewrócone, wręcz stosujemy pogańskie praktyki i nie zapomnę pewnych słów, że się nie obejrzymy, jak będziemy wyznawać diabła. I zawsze miałem to słowo w głowie, Jejdy. a teraz już wiem, że to się iści. Czyżby zostaliśmy zwiedzeni, przecież w Biblii jest napisane wyraźnie wszystko, a ludzie chyba nie czytają. Proszę, odpowiedz mi, pozdrawiam. I ona taka katolicka była i tak teraz pisze? Tak, i mnie to strasznie zszokowało. No wiesz? mnie też szokowało. Ja wiesz, to ta osoba jest, wiesz, ja o niej ostatnio myślałem, bo mówię wiesz, skoro moja matka tam się podpisuje, bo ona różne malowidła tam tych różnych Matki Boskich robi, bo są różne, wiesz, te ludźmierskie, nieludźmierskie, fatymskie. Ja widziałem u niej różne obrazy Matki Boskich, to dlatego ją tylko zaprosiłem i ona mi takiego maila wczoraj wysłała, akurat po modlitwie, co ja się modliłem do Boga w takiej podobnej sprawie, ci powiem. Ale numer jest w ogóle. No to się Bardzo... w ogóle... to... To good job w ogóle, żeby zrobić tak, żeby człowiek, który jeszcze tak jest jakiś jakichś takich środowisk wiejskich, nie, taki bardzo, bardzo katolicki, od dziada, pradziada, się zaczął zastanawiać nad tym wszystkim. To jest, ja nie słyszałem, żeby to się w ogóle dało. Dlatego właśnie jestem zszokowany, yeah. nie wiem czy, bo ona dzisiaj do mnie napisała, a ja wczoraj włożyłem to znowu nową widokówkę o czystcu, że go nie ma. Tylko no. w innym stylu ją zrobiłem znowu. No właśnie, dla tych, I... którzy oglądacie pierwszy raz i nie wiecie, to czyśćca nie ma w Biblii. W ogóle czegoś takiego nie ma w Biblii, bo no, ludzie przychodzą nowi, teraz nie no co się dzieje, to, to wyjaśniam. No. Ja właśnie napisałem ten pierwszy plakat, co zrobiłem z tą stopą. Napisałem, że czysta nie ma, jak ktoś znajdzie, niech mi na wyśle 100 dolarów. I wczoraj zrobiłem nową widokówkę i tam napisałem, jak ktoś znajdzie, i wyśle, że wyśle mu 200. Ale jak na razie nikt się nie odezwał. Ale właśnie ona, wydaje mi się, że nie Może wiem, że kiedy szukają, ja z nią rozmawiał, kiedy ona się w ogóle zaczęła zastanawiać, ale... Jakby te widokówki dały coś do myślenia, bo dla mnie to już by było też Nie nie się tak cieszę, dlatego, że ta cała praca no. była chciałbym, żeby jedna osoba została dotknięta. No, a nie, to jest naprawdę fantastyczne, że to, że ludzie zaczynają myśleć i to tacy, po których byśmy się tego nie spodziewali. Nie? bo to zawsze bo tak. jest tak, że tu nie chodzi o to, żeby kogoś namawiać na zmianę do czegoś tam wiary, czy czegokolwiek poglądów, tylko chodzi o to, żeby ludzi skłonić do tego, żeby sami zaczęli szukać. O to chyba tak. chodzi, nie? I to tak. jest Najbardziej właśnie... Najbardziej właśnie o to mi chodzi w robieniu tych widokówek, żeby... Dlatego tak właśnie piszę o czystu, że go nie ma, bo ja wierzę mocno, jeżeli ktoś zacznie szukać Boga, to wierzę Słowo Boże, to Jak zacznie go szukać gdzieś tam, on go znajdzie, bo ja w naszym... Boże jest przypadek, gdzie człowiek się nawrócił tylko dlatego, że ksiądz mu za, e, jako pokutę dał przeczytać Biblię. Ale ja, ja. się nawrócił. Ale ja ja. To jest ciekawe. Dlatego ja bardzo wierzę, że właśnie czym my, my się staramy, to więcej ludzi. robi. Dlatego jak człowiek naprawdę zacznie szukać Biblii, szperać, to Bóg go znajdzie w tym dosłownie momencie. Dlatego ja, ca, cały mój effort jest w tym, żeby ludzie na Pismo Święte miały. No Takie i działanie. dokładnie to samo ja robię, to robię odwyk, żeby ludzie zaczęli sobie tam myśleć samodzielnie i wzięli, zaczą wrócili do tej Biblii, no, bo to źródło jest, po co czytać, e, słuchać człowieka, który ci ma tłumaczyć Biblię, jak możesz ją sam przeczytać, nie? A co ty, głupi jesteś, sam przeczytasz i zrozumiesz. Dobra, okej, okay, dzięki, dzięki, kończymy. Także, jeszcze no. wiesz co, Martin, ja będę w Polsce za trzy tygodnie. O, fajnie. Chciałbym Wars... się z tobą spotkać, ja się z tobą skontaktuję. No pewnie, w Warszawie gdzieś. No i ja myślę, że wiesz co, przy moim wylocie tego dnia, jak będę wylatywał, to się postaram z Tobą spotkać dzisiaj. Dobra, o, bardzo fajnie, ale by było... No, na żywo. O, wezmę kamerkę od no, razu. Just... Dobra, okej, okay, to daj znać koniecznie, no. Będzie no, 100%. Dobra. Będzie... nocy. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, na naszej klasie mam konto Ewangelia Chleb Życia. To jest konto. To jest konto, że klasie, a jest szukaj bo to... Te, a te widokówki są bardzo fajne. To ja w ogóle gdzieś polecam. Ja myślę, że gdzieś powinien być na stronie odwyków. W ogóle myślę, co z nimi zrobić jeszcze. I czekam, aż mi dojrzeje pomysł jakiś. Ja, z, ja ci wysłałem. Ja, ja spakowałem je w jeden plik. Tak, no wiem jeden właśnie. Tak, jeden. No, ale myślę, że może by coś zrobić z nimi. Ja wiem, kalendarz czy co. Dobra. Okej, okay, to kiedy indziej pomyślimy. Na razie. No, po... E, dobra, okej, okay. z noce na odwyku, są na czacie, na czacie, na czacie chyba coś tam się dzieje, nie wiem co się dzieje, e, samo zło przyszedł, dzień dobry znowu, witamy, witamy e, i narzeka, że nie może się zadzwonić, e, dodzwonić się nie może, jako kto, samo zło, nie wiem kto dzwoni, ale dzwoni chłopak Arek, może to jest samo zło, to dobra, odbieram, żeby nie było, że nie odbieram, cały czas dzisiaj dużo ludzi gada. Miałem skończyć już właściwie, ale na razie jeszcze chwilę będę. No cześć, cześć. Noce na wypusań, noce i wszystko. Słuchać dobrze? Dobrze, bardzo dobrze. Dobra, to słuchaj. No. E Zacznijmy od tego. W, Bi w, w Biblii jest napisane, że Bóg stworzył człowieka, tak? Znaczy stworzył Adama i Ewę. Tak. No. No dobra, no i ja stworzył tylko Adama i Ewę. Tak, na początku. No to w takim razie, żeby... E Czyli Adam i Ewa musieli ze sobą sypiać, tak? Musieli mieć razem dzieci Tak, i mieli dużo dzieci I co, i te dzieci sypiały nawzajem ze sobą? No, potem Przecież to tak. kaziroctwo jest Nie, bo kazirodztwo jest kazirodztwem dopiero od momentu, kiedy było zakazane A zakazane było dopiero za czasów Mojżesza, czyli gdzieś ze 20 pokoleń później A kto to więcej? zakazał? Kto no tego zakazał? Bóg zakazał No to, a to dlaczego tak? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może dlatego, że na początku kod genetyczny był na tyle bogaty, że nie było z tym problemu. Bo wiesz, że każdy prowadzi do poważnych problemów genetycznych, nie? No dokładnie. Się rodzą. No ale na, po na początku widocznie tak nie było. Dużo wskazuje na to, że kod genetyczny musiał być bardzo, bardzo bogaty. Pierwszy, to jest pierwszy punkt, który prowadzi do tego. Drugi punkt jest taki, że na początku było bardzo mało zwierząt, ludzi i one się wszystkie strasznie różnicowały te organizmy, nie? Znaczy chodzi o to, że z jednej pary ludzi skoro mogło tyle raz powstać i typów różnych ludzi to znaczy, że to wszystko musiało gdzieś być w kodzie genetycznym wcześniej, więc problemy jest... z kazirosem genetycznym nie były na początku w ogóle, nie występowały na to wychodzi, no? To jak powstał murzyn, jak czarny? No to mówię, to że to musiało jest... już to być gdzieś zapisane genetycznie u tych pierwszych ludzi i potem jak się... Czyli u Adama albo u Ewy, tak? No, tak. Czyli albo Adam, albo Ewa była w połowie czarna. Nie, nie była w połowie czarna. Oni byli jacyś tam, ale w swoim kodzie mieli już informacje o murzynach, indianinach i wszystkich. I kiedy już te tam się, te chromosomy ich łączyły w nas, w ich dzieciach, nie? Robili coś ze sobą, to się akurat mogło zdać, że uaktywnił się akurat ten gen murzyjski, albo ten indiański, albo jakiś inny i się urodził indianin, który i tak miał jeszcze dużo możliwości w tym kodzie genetycznym. W którymś momencie to się zaczęło hamować i... Ten potencjalny kod genetyczny się pokrył z tym, który jest. Nawet nie, się teraz jeszcze zdarza. Nie ma żadnej, dla mnie to nie ma sensu, nie? No, to poczytaj trochę genetycznie. Dobra. No. Nie będę czytał, słuchaj, ostatnio, <laughs> nie, bo nie bo. tak ostatnio, jakiś no czas dobra. temu oglądałem film Zeitgeist. Słyszałeś o tym filmie? Tak, widziałem początku. Widziałeś znaczy, pierwszą, pierwszą część? Widziałem tylko pierwszą Bogat, część. Tak, bo następne były już tak durne, że nie byłem w stanie. Nie, bo no to są w ogóle trzy różne tematy, nie, nie można ich w ogóle łączyć. Ale no, no pierwszy tak. był o istnieniu Boga oglądałeś, to tak? No dokładnie że... było, o różnicach chrześcijaństwa, między chrześcijaństwem, a mitryzmem i, i paroma innymi religiami. No. Nie, nie, nie, nie. Znaczy różnice, a, różnice są, jest... ale no. każda jedna religia ma... Bóg inaczej się nazywa. Ale wychodzi na to, że... I urodził się w tym samym dniu, na niebie były te same znaki, jakieś tam gwiazdy, coś, coś tego, że wszystko jest... Wygląda, że wszystko... Każdy jeden Bóg, który jest na świecie, jest tym samym Bogiem. Czyli no e, ogólnie było tak, że Bóg jest Słońcem. No nie o, wygląda... To tak o tak, tym samym chciałem, Tak, o tym samym myślimy, ale ten facet uprosił to pierońsko i zignorował bardzo dużo rzeczy, no. No i że jak... Żyje sobie facet, jest gdzieś opisane jego życie, ja wiem, można powiedzieć jakieś, powiedzmy, 200 incydentów z jego życia różnych jest, opisanych, na przykład Jezusa. O nim jest sporo, napisane jak żył. Facet sobie wziął pięć i porównał z incydentami innego gościa, który o którym też jest od cholery napisane i akurat się skupił tylko na tych pięciu. No to nie jest uczciwe przedstawienie rzeczy, ale masz szację, że... Znaczy ja ci powiem skąd się wzięły te podobieństwa między tym Jezusem, o którym dzisiaj ty myślisz w ogóle. Ale niekoniecznie on ma pokrycie, on się niekoniecznie wziął z Biblii. Dobra, ale te podobieństwa są, bo każdy widzi, nie? Ten, ten 25 grudnia i te wszystkie aureole na przykład, to też się wziął z mutryzmu i z pogaństwa chrześcijańskiego. No się no, ale to z dlaczego? Tego, dlaczego każdy wie? jeden urodził się w tym samym dniu? On się nie urodził w tym samym dniu, tylko w którymś tam momencie, jakiś tam Cezar Rzymski wziął i połączył wszystkie religie w jedno gdzieś koło V wieku, czy coś koło tego. się zaczęły tam gdzieś łączyć, no a potem oficjalnie wszystkie święta połączył. I te podobieństwa wszystkie przeszły, no, do chrześcijaństwa. No te aureole to są z jakiejś religii w ogóle niechrześcijańskiej. Ten 25 grudnia to jest święto pogańskie czysto. To nie ma nic wspólnego w ogóle z Jezusem z Biblii. Tam nigdzie w Biblii nie ma żadnej daty urodzenia Jezusa. No i te inne, a inne są podobieństwa, bo ja wiem, na przykład z, y, urodzony z dziewicy, nie? Facet pokazał w tym filmie, że we wszystkich religiach ten, ten jakiś tam Bóg się urodził z dziewicy, ale ja sobie poczytam dokładnie, to wcale nie jest tak, jak, jak ten facet przedstawia. O Mitrze było, jest takie długaśna legenda i to nie jest napisane, że on się, jakaś matka go urodziła gdzieś tam, tylko że on wyszedł z jakiejś bogini, a ta bogini jeszcze skądś tam, to strasznie uprościł ten facet, no kiedyś zrobię odcinek na ten temat. No i pokazałem, co tam jest rzetelne, a co nie. Także trochę tam jest prawdy w tym, co ten facet mówi, ale ten Jezus z Biblii, to jest, on się ma do tych wszystkich innych bóstw. No, różnica główna jest taka, że to jest postać historyczna. Wiadomo, że żył. Kiedy żył Mitra? Kiedy żył, nie, nie da się powiedzieć, nie wiadomo, nie było takiego gościa, przecież to jest legenda tylko. E, I paru tych innych, i perskie, perscy bogowie i greccy, przecież to nie ma żadnego umocowania w historii, to nie są historyczne postacie. No więc mówię, to takie było trochę Czyli co, harca. czyli co, że to nie są historyczne postacie, czyli one nie istnieją? No nie istnieją i nikt nie, nikt nie twierdził, że istniały. Co, no to dasz, istniał? To, to, dobra, czyli chcesz mi powiedzieć teraz, że y, niektórzy ludzie wierzą w jakiś tam bogów, a ty twierdzisz, że, ich, że oni nie istnieją tak naprawdę? No, twierdzę, że Mitra nie istnieje. Tak, dokładnie. I nigdy nie istniał. Ja myślę, że ci co w niego wierzyli też tak. No ci za to ucięli, chłopie. Pewnie ci co w niego wierzą? Tak, No. No. No ale to niech mi pokażą, że istnieje, a nie mi ucinają głowę Co to za argument? No a to, a to jak ty pokażesz, że istnieje Bóg? Że Bóg, Bóg istnieje? Ja no, mogę pokazać, że Jezus istniał no, bo... A to widziałeś Go? Nie, do dokumenty mam historyczne Zapisane w Biblii jest, tak? No A skąd wiesz, że jakiś tam gościu kiedyś Coś tam sobie siedział i sobie coś powymyślał? I ty teraz mówisz, że to jest Biblia I w to wierzysz? Bo ten koleś dał się zabić za to choćby I to nie był jeden, tylko ich było kilkuset i dali się zabijać za to. No to trochę jest taki już potężny argument, nie? No tak, ale skąd wiesz, że oni sobie tego wszystkiego nie wymyślili? No bo mówię, jak ty sobie byś wymyślił jakąś pierdołę, to byś to wymyślał, póki ci się to opłaca. Ale jakby ci ktoś za chciał zabić za to, to byś powiedział, no dobra, sorry, no dobra. żartowałem. Nie? No dobrze, ale zobacz, on, oni mogli wiedzieć, ja, oni mogli wiedzieć, że to, że ludzie będą to tak traktować, że to będzie Biblia i, i dali się za to Zaraz zabić. skąd nie? mieli wiedzieć? Przecież to głupota była, którą sobie dopiero co wymyślili. Po pierwsze, no, ja ale powiem, ty masz, tego, Nie wiesz tego. Dobra, ale to nie ma sensu ta teoria, no ona może, to ona jest na siłę, no nie czujesz, że jest na siłę, ale nie, ja byś nie na mówię, ja, nie mówię, ja nie mówię teraz o tej teorii, która była w filmie, ja pytam się ciebie ogólnie, tak, co ty, jak, co uważasz na ten temat? No tak uważam, no, że, że to, to że to, co spisali Czasami jest... ciężko jest no. uwierzyć w to, że, znaczy to nie jest tak. Ja od, mo od mojego byłem wychowywany tak, że Bóg istnieje i tam, wiesz, te wszystkie tam zdury, ale tak naprawdę to czasami ciężko uwierzyć w to, że Bóg istnieje. No Z, tak, dlatego że, to jest prawda no? Na przykład Skoro Bóg kieruje całym Bóg kieruje całym światem, tak? Dzieje się to, no, no. co on chce, tak? No, no To dlaczego niektórzy dobrzy ludzie umierają? Wszyscy, za szybko ja bym powiedział, że wszyscy dobrzy ludzie umierają I wszyscy umierają za szybko Tak, wszyscy umierają, ale dlaczego niektórzy umierają tak szybko? No rany, no wszyscy kiedyś że umrzemy, no to nie jest... No sumie, dobra, ale ty umrzesz nie? powiedzmy w wieku 80 lat, a dlaczego na przykład inna dobra osoba, która nie robi nic złego, umrze w wieku 15 lat? No nie mam bladego pojęcia, ale co to ma wspólnego z Bogiem w ogóle? No to dlaczego na to pozwala? Skoro istnieje. Dobra, a co byś ty zrobił na jego miejscu? O. Bo nie... Nie będę takich pytań, co ja bym zrobił na jego miejscu. No nie, no, no bo realnie, czy, czy da się zabrać. zrobić, żeby było inaczej w ogóle? Czy da się zrobić, żeby było inaczej? No. No. Inaczej niż jak? Niż jest Czy gdyby był Bóg Dobra, co by musiało się dziać, żebyś stwierdził, że o, jednak jest Bóg Że ludzie by nie umierali? Yy, nie, nie, nie, nie, nie Co no, bym nie musiał, jak? kurde Nie wiem Nie no mam właśnie. pojęcia, co musiałoby się stać, żebym mówił, że chyba musiałbym się objawić, musiałbym go zobaczyć No ale nie, no patrz, jeżeli to jest argument, to, że ludzie umierają za szybko to jeżeli no, Nie, to nie, argument, nie, nie, to nie, to nie jest nie argument, no to Też ja tylko pytam, dlaczego? No ja nie wiem dlaczego, no jakieś powody pewnie są, ale to, to jest... Za, za dużo to jest nie pytań, wiem. za dużo jest dlaczego. No to daj jakieś jeszcze. <grych> jakieś dlaczego? inne jeszcze. Dlaczego umierają? No tego nie wiem do końca. Czemu umierają? No wiem, że wszyscy umrzeć musimy, no. Ale więcej to nie wiem za bardzo. Dobra, i jakie jeszcze były... Jakie są argumenty, że nie ma Boga? Dla mnie, bo ja powiem Ci, dla, jaki jest dla mnie, tak biorąc to przekonujący. I w ogóle od czego się zaczęło, że ja się zacząłem zastanawiać na tym. Się zaczęło od tego, że mi jeden kiedyś, jak, No. Jakim, jakim argumentem jest dla Ciebie to, że Bóg istnieje? No to właśnie mówię. Bo się zaczęło od no. tego, i to był taki największy do tej pory jest argument, jak mi dał gość książkę i tam było coś o ewolucji, nie? No pamiętam, że tak jak każdego uczyli, że była ewolucja i tak dalej, no to po jaką w ogóle cholerę, cholerę Bóg myślę. No jak wszystko wyewoluowało, to nie ma Boga, bo po co? Nie? No właśnie. No właśnie, no i to samo sobie sam myślałem. A gość mi dał książkę, i mi w tej książce było parę faktów, o których mi nigdy nikt nie powiedział. Na przykład takich, że te wszystkie datowania kości są głównowarte, warte, bo kilka różnymi metodami one pokazują różne wyniki. Poza tym w ogóle nie ma żadnych metod wiarygodnych datowania absolutnego, takiego bezwzględnego, tylko się porównuje daty i to na podstawie warstw, a te warstwy ustalili sobie kiedyś ktoś z dupy, więc równie dobrze to, co dzisiaj mówimy, że było milion lat miało, mogło mieć 10 tysięcy lat albo i tysiąc, albo i 30 miliardów, bo ktoś co kiedyś to wymyślił i do tej pory to zostało. Nie no, ale dobra, to była ta najmniejsza pierdółka. Największe było to, że przez mutacje nie powstają w ogóle żadne, nic nie ewoluuje, nic. Bo, bo w ogóle najważniejszy fakt taki, że nigdy, nikt na oczy nie widział żadnej ewolucji. Nigdy. No bo wiadomo, argument jest taki, że to trwa tyle lat, no to się nie da zobaczyć. No ale dobra, no to co to jest za teoria wiarygodna, jak mam wierzyć na słowo komuś, w co nikt nigdy nie widział, w co nie wiadomo jak się dzieje i nie wiadomo w ogóle czy się dzieje, ale wszyscy w to mają wierzyć. Dobra, miesza z tym, tak czy inaczej, jak sobie czytam tę książkę, to se nagle, wzi wziąłem się, zaciekawiłem tym tematem. I se czytam o tej ewolucji długo. Od cholery sobie czytałem i wyszło mi na to, że ewolucja to jest tak pierońsko wątpliwa teoria, że wiesz, ten, że ja twierdzę, że jej nie ma, nie wiem skąd się wzięło to wszystko, co żyje, ale tu jest tyle porządku, tyle niemożliwych do powstania przypad, przypadkiem rzeczy w organizmach, tym wszystkim, co widzisz dookoła w żywych rzeczach, nie? że musiał być ktoś, kto to wymyślił. Może to byli kosmici, ja nie wiem, może to był Bóg, ale na pewno nie powstał przypadkiem. No tego to jestem pewny, na podstawie tego, co już wiem i się dowiedziałem. I to mi pokazuje, że musi być A dinozaury Bóg. też stworzył Bóg? No też. Na to wychodził po co? Po ktoś. A no ja co? wiem, po to samo, po co Żeby motyla. Żeby je później zniszczyć, <laughs> wszystkie zabić? A ja wiem, one Czy chyba... może myślał, że staną się tak samo inteligentne jak ludzie i będą sobie żyły tak jak my? Nie, dlaczego? Ja myślę, że wyginęły? Ja jeżeli był ten potop w a, a chyba był, to w, chyba wtedy Nie, no dinozaury to chyba nie zginęły od potopu. Nie? Dlaczego? Tam chyba innego, tam był jakiś grad meteorytów czy coś takiego. Nie, od potopu, dlaczego nie? Dinozaury od potopu? No wszystko, co łaziło po ziemi, zginęło w czasie potopu. Jak o, mówisz o tym potopie, gdzie była Arka? No. No to przecież wtedy nie było już dinozaurów. Dlaczego? Były. No gdzie kurwa dinozaury, to dlaczego nie wziął ze sobą na tym? O, Za, to jest niedobre pytanie. Właśnie, i to jest pierwsze dobre pytanie, dlaczego nie wziął na Arkę? Nie mam pojęcia, może zginęły po potopie już, jak się zmienił klimat, jak przyszło zodowacenie. No, bo one były, zdaje się, jakieś zmienno ciepne, tak? I mogły nie wytrzymać tego. Ty, ale nie, nie było ich, jak był ten, Noe. Dlaczego, skąd wiesz? Nie było dinozaurów, dlaczego? jak był Noe. Skąd wiesz? No z tego co wiem, to wydaje mi się, że ich nie. Ja było, wiem, ale skąd? Że to było później dopiero. No bo to było tak, że chyba. Nie wiem, nie, nie kojarzę, tak no patrz, mi się wydaje, bo że. Wszyscy, wszystkim był... nam się. Wie? Wszystkich nas mamy jakieś tam w głowie informacje, ale jak się zada... zadam ci pytanie skąd wiesz, to się okazuje, że nie wiemy. No bo skąd wiesz? No to Trzeba sprawdzić. Nie, Bar... nie było, nie było dinozaurów na pewno wtedy. No ale byłeś wtedy, skąd wiesz? Skąd masz informacje? No nie byłem, no ale to tak pamiętam z, jak z lekcji, nie? Pierwszy były, znaczy nie wiem czy to, chyba przed, no dobra, były ale dinozaury oni... i on, to nie, one nie zginęły od potopu. Ale Tylko oni skąd to wiedzą? To był meteorytów i rozjebało wszystko. Dobra, ale skąd ktokolwiek może wiedzieć, co się działo wtedy? Eee... No kamer no... nie było. No kamer nie było, ale znaleźli szczątki dinozaurów, nie? Kości. No to wiem, sam je widziałem na Stając własne na o oczy. szkielety przecież w jakichś tam muzeach, no to czyli musiały tak, być. Tak, widziałem te szkielety na własne no. oczy wszystkie, ale nigdzie na nich nie było naklejki hej, mam tysiąc albo milion albo sto tysięcy lat. No dobra, no, no, Skąd no dobrze, ale były, wydarzymy? tak? No były, pewnie. No to były, no. No to już dowód na to, że były, że były to jest, tak? Ale my mówimy A... o tym, że one były wtedy w czasie, kiedy był potop. Że żyły ale... rów, razem z człowiekiem. E, weź, czekaj, weźcie ludzie, napiszecie na tym na czacie, czy były te dinozaury czy nie było tych dinozaurów, bo ja już sam nie wiem I skąd wiecie? Nie, no dobra, uczy się, że dinozaury były dużo wcześniej przed człowiekiem, ale to nie jest to jest w ogóle tak mało pewne, no bo właściwie nic o tym nie świadczy, oprócz tego datowania które jest strasznie dupne prostu... No ale, ty, no dobra, no to skąd wiesz, że datowanie w Biblii jest? No nie wiem, Czyli... Biblia ma historia Biblii to jest od tam Iluś tam tysięcy lat przed naszą erą, czyli dosyć młodo, nie? Odkąd istnieje człowiek i cywilizacja, kultura i tak dalej. No i, i, z, i z, to jest w miarę wiarygodne, to są zapisy jakichś świadków, jakichś ludzi i podają tam miejsca, imiona królów i takie tam rzeczy. No to z tego to się da otworzyć w miarę dokładnie, co się kiedy działo. No, ale takie rzeczy, no, jakie nie było w świecie. Świadków... Na czacie piszą, na czacie piszą no. że dinozaurów nie było. Ja jestem za. Czyli dinozaurów nie było. Było, Bo widziałem gdyby kości. Były, to byś nie zawinął na to, Marka, a nie zawinął. Sam widziałem kości dinozaura, więc bez ja. No. Na własne oczy. Ale nie były, ale to przed potopem jeszcze. Nie widziałem na kościach, żeby było napisane, że jestem kością z potopu, Po prostu widziałem te kości. Skąd wiadomo, no. kiedy one były? No dobrze, no ale skoro nie wziął ich na arkę, to wygląda na to, że ich nie było wtedy tak. Ja myślę, że je mógł wziąć na arkę faktycznie. No to gdzie są? No są zdjęte. No w... Dobra, to w biblii jest napisane, co wziął na arkę, tak? Jakie zwierzęta wziął na arkę? No nie, nie nie wszystkich, jakie odniósł. Nie, nie wymieniał wszystkich, w ogóle nie wymieniał. Tylko powiedziane, że wziął, po parce ze wszystkiego, co tam z, łaziło z, No, ze wszystkich gatunków, no dobra, Nie, no Nie to... z gatunków, z rodzajów. No, to no dobra, tu z rodzajów, no, no to wszystkie rodzaje, jakie wziął, to przeżyły do dzisiaj, no to nie, dinozaury nie, nie były, to w... też przeżyły. Nie przeżyły do dzisiaj. Wszystko. Nie, nie, sprawdź sobie, zobacz, ile gatunków wymarło, już przez nawet z takiej znanej, dokumentowanej historii. On Ale dinozaury, te wszystkie zwierzęta, które on wziął ze sobą na arkę, to przy, przy dinozaurach, to wiesz, co to było, nie? Bo zjadałyby no, wszystko. No. Zostałyby tylko dinozaury. E, no nie, one się tam nie żarły. Ja nie wiem, jak on to zrobił w ogóle. Ale, no bez jaj, no by się w ogóle nie wiem, jak on to zrobił. To dosyć szokujące. <laughs> Ej, a ostatnio jakieś informacje są, że jakaś ekspedycja odkryła tą markę na górach Ararat. No i robię, zrobili dokumentację, no ale czekam na jakieś więcej informacji. No i tak jedni wierzą, drudzy nie wierzą. Nie wiadomo. Swoją drogą. No by było ciekawe, nie? Jakby odkryli tą faktycznie tą markę. No. no, Dobra, co tu jeszcze Ci mogę powiedzieć? Mm. No. No, czekaj, czekaj, myślę. P pókiśmy młodzi. Eee. Dobra, nie mam już tematu, matu go na Dobra, to jak Ci się przypomni... ...żeby pomyśleć, bo Spok się najerałem za dużo dżonków. <laughs> Spokoj, jak przypomni, to przejdź jeszcze raz i pogadaj. No, E ja tu będę co tydzień. W ogóle jak tydzień muszę się gadać z żołach, nie? Co, co? Pamiętasz? Pamiętasz, mieliśmy gadać o zielsku. Mieliśmy gadać o zielsku. Ja już dzisiaj nie pogadałem, bo ja już muszę kończyć w ogóle. No. A było wcześniej dzwonić, a nie tak pod koniec. No wcześniej mnie nie było w pracy, byłem dopiero skończyłem. Tak, da tak. No dobra, to za tydzień będzie o zielsku, o. Czemu by nie? No, Bóg dobra, z... Bóg będę dzwonił Dobra, spoko. Trzymaj się, pozdro. No, na razie, na razie. No i to był człowiek, który się nazywa Samozło. Ja nie wiem, dlaczego się nazywa Samozło, ale ja nie słyszę, żeby to był człowiek pełen zła, czy coś tam. E, dobra, ale była fajna rozmowa, Mi się podobała. E, o czym to tutaj było? Aleśmy. Jesteś źle tematów bo A było snach oryginalnie, czekajcie, dobra, no to nie kończę, no miałem kończyć. No dobra, jeszcze te telefony co teraz zwołem, to odbieram. O Mirek jest, nie zauważyłem. I yy, jest chyba. Halo? Cześć Mirek! Tylko znaczy... krótko, bo kończymy. No właśnie Ores. krótko, a ty mówisz, że tyle tematu, bo ja sobie tutaj notuję i mam prawie. Na każdy co coś. O masakra. W każdym razie z dinozaurami. No, no. to niech sobie poczyta księgę Joba, bo tam jest krokodyl. I ja sprawdzałem we wszystkim tłumaczenia, ja nie wiem, kto to tłumaczył, znaczy wiem, kto to tłumaczył i nie wiem, czemu pozmieniali Behemota i Lewiatana na krokodyla i hipopotama. bo to nie <śmiech> sensu. Tak. No I prawda. teraz niech każdy sobie przeczyta pod koniec księgi Joba o tym hipopotamie i krokodylu i niech mi powie, jakie to zwierzę, bo te, te zwierzę na pewno nie żyje dzisiaj no. i na pewno nie jest hipopotam i nie jest to krokodyl, a a bardziej by pasowało pod dinozaura, i to jest w sumie jedyne miejsce w Biblii, gdzie o dinozaurze jest. Dobra, Dobra, no ja jeszcze tylko powiem w skrócie właśnie, jak ktoś nie zna Biblii, w Biblii jest księga Joba, tam jest opis, tam są ogólnie takie długie dialogi w tej księdze, w którymś tam momencie ten Job opisuje jakieś zwierzęta, nie, to Bóg opisuje w tej księdze jakieś zwierzęta, które tłumaczę właśnie, bezsensownie przetłumaczyli i z opisu wynika że to były jakieś dinozaury, na pewno nie żyjące dzisiaj zwierzęta. Pasują opisem do kilku, do chyba stenozaura, nie wiem, takiego z płytami na, na plecach. Więc jeżeli opisują takie istoty, to znaczy, że musiały żyć jednocześnie z człowiekiem. To jest jeden z takich, e, może nie dowodów, ale przesłanek mówiąc, przemawiających za tym, że ludzie i dinozaury żyły razem. Yy, więc musiały to te dinozaury są dużo młodsze niż, niż się nam Zaczy, mnie zastanawia, bo oficjalnie jest przerwa między ludźmi a dinozaurami 58 milionów lat, ja tak się zastanawiam Ech. czy jest możliwe, żeby kość jakaś, nieważne czy w lodzie czy w błocie, czy w ziemi się zachowała przez 58 milionów lat, kość to nie jest skała i nawet o skałę bym miał raczej wątpliwości nie mam bladego pojęcia. Z tego piasek. Właśnie ja trochę nie rozumiem tego dualizmu, bo dużo ludzi zarzuca tym, co twierdzą, że odkryli Arkę Noego, zarzuca im, że drewno nie mogło wytrzymać w lodzie, zakonserwowane, znaczy, no, no w lodzie, bo prosto nie mogło no wytrzymać... zakonserwowane, mało. Tak, że nie mogło wytrzymać 4000 lat, czy 5, czy coś koło tego, że drewno to by dawno się rozpadło, a jednocześnie twierdzą, że kość potrafi wytrzymać 5 milionów lat. 58 milionów lat. Albo 58 milionów lat. To, to jest duża różnica. 58 milionów lat, że to jest jakieś cholernie dużo I, i, i to mi się w głowie nie mieści, a poza tym jeszcze tak, a propos tej ewolucji, właśnie się zastanawiałem, jak podają, że delfin jest, tak? Delfin ma płuca, tak? No. Jest delfin ma płuca? Ssakiem. Nie, ja nie wiem. Znaczy, no, nie, nie, że, że jest takim i ale, ale mieszka tak jak ryba, tak? Tak, coś Ja się jest zastanawiam, tak. to co co do cholery on robi w tej wodzie? Czy on wyszedł, znaczy zaczął być ptakiem, tak jakby wyszedł jako ryba, według ewolucji, zaczął być, nie wiem, ssakiem i nagle wskoczył do wody, albo, nie wiem, ktoś zabrał mu ląd i Aha, on się nauczył sensu, to... się pływać i stracił kończyny i wyrosły mu płetwy? No nie, wiem, można sobie dorabiać tych głupich teorii ile się chce, no bo ale tak naprawdę nie ma dowodu na to, że w ogóle się kiedykolwiek cokolwiek w cokolwiek innego zmieniło. No to To, takie, to jest tylko Asi... porównywanie różnic między zwierzętami, no ale te, to, że są różnice nie świadczą jeszcze o tym, że jedno zwierzę przechodziło w drugie. Po prostu to są dwa różne zwierzęta. Mogą być podobne, no i co? Mogą sobie dalej być no, podobne no i przez po całe wieki wiem. być podobne i się nie zmieniać. No pod po przedostatnim odcinkiem tam niejaki AK dawał linka do pięciowiecznego tekstu no. i w tym tekście tam jest nawet ten koleś pięciowieczny z piątego wieku właśnie pisze, że ja takie coś napisał, że właśnie jeżeli jakiś ktoś chodzi do kościoła i na przykład wierzy w ewolucję i wierzy w ten tekst, no to on w tym tekście mówi, że czegoś takiego to jest niemożliwe, żeby ktoś że dziecko, jak się rodzi, to ma pięć palców, bo miało już w matce pięć palców. Jakby się urodziło z sześcioma, albo z sześcioma, to to, to, to to jest to jakby, byłoby coś dziwnego i że to nie jest to jakby nic naturalnego. No ale to tam, wspomniałem to, z tymi snami w ogóle, no, z tymi kont kontrolowanymi. To, to jest jakieś takie, jak ja to słuchałem, słuchałem fajnie, ee, ktoś tam gadał, już teraz nie pamiętam, ale to mi strasznie śmierci, takim właśnie ezoteryzmem, jakimiś takimi właśnie medytacjami. Przecież to jest jakieś takie. No nie wiem. Po pierwsze, jeżeli Bóg na przykład przemawia do ciebie przez sen, tak? No. To kto kontroluje ten sen? No? Tak jak każdy sen, nikt go nie kontroluje, na pewno nie ty. Nie? nie, nie, no jeżeli Bóg do ciebie mówi przez sen, tak jak w Biblii mówił, to kto? No, ma władzę tak, to na wtedy ten musi ten. być to Bóg. No, no to mu, ma, ma władzę nad tym Bóg. Więc no teraz. Wtedy. No. Jeżeli tak się, no nie wiem, popatrzy w Biblii i popatrz się w, w historii na przykład, kto chce, żeby człowiek kontrolował sam siebie, że ty, nie Bóg ma kontrolę, tylko ty sam masz kontrolę nad całym swoim życiem. No. Ty potrafisz kontrolować całe swoje życie. Nie ma Boga i ty potrafisz sam kontrolować swoje życie. To, to jest nauka szatana. Szatan dąży cały czas do tego, żeby tak jakby wmówić ci, że ty jesteś właśnie doskonałością i że ty poprzez medytację, różne inne rzeczy jesteś w stanie zrobić wszystko. Aha, to, w ten sposób. To jest takie moje zdanie. Jeżeli mhm. on tam mówił o wiedźmie siedzi, siedzi, siedzi, siedzącej na piersi, to mam takiego kolegę, który właśnie opowiadał mi, że miał kilka razy takie sny i to jest... On mówi, że on wie, że to było tak jakby coś demonicznego, że to jest właśnie tak jakby ci ktoś siedział nie się oddychać, ale ma świadomość tego. I to on się nie bawił w nic takiego, tylko po prostu takie coś kiedyś mu się przytrafiło. No, no, właśnie to było najdziwniejsze w tym opowiadaniu, ale e, no dobra, okej. Okay. Ja, ja w ogóle, jak byłem mały jeszcze, a propos takich zwykłych snów, no, znaczy może niezwykłych, jak byłem dzieckiem, za każdym razem, kiedy byłem chory, miałem gorączkę, za każdym razem mi się powtarzał jeden i ten sam sen. I pojawiła mi się twarz. I to była twarz w sumie kobiety rozświetlona tak jak słońce. I tutaj bym dzisiaj wiem, to można. Bo ja to pamiętam do, do dzisiaj dokładnie, to jest tak, jak hostia wygląda w kościele, a w środku hostii była taka niezbyt wyraźna twarz. I ta twarz kobiety i to. Ja powiem, że tak się bałem, ale no, to był najgorszy sen jaki.. No nie wiem, i on przychodził zawsze. O jest. I teraz. Że, że ja sobie od razu go kojarzyłem z obrazem, e, już teraz nie pamiętam którym, jakiejś Matki Boskiej i to pamiętam, że w kościele gdzieś takie coś widziałem i mi się od razu to kojarzyło i że ja widziałem, że to jest to. I, i to pamiętam, że ten sen, ale to, no jak byłem mały, no naprawdę za każdym razem miałem ten sam sen i zawsze, za każdym razem jak miałem właśnie gorączkę albo coś takiego No i to było, no naprawdę ja. nic fajnego. No to, no to takich nie zazdroszczę, to są faktycznie koszmary takie. No dobra, jakie jeszcze uwagi masz? Albo te. Nie, no, e, e, Kto to mówił, że właśnie czym więcej czyta, tym bardziej mu się kupy nie trzyma. A to był. A nie wiem już, bo na początku samym był. No, to ale. Razie... Mód, bo, no. Że. Że to jest moje.. No ja tak mam na przykład. Z kim bym nie gadał, czy, czy, czy rozmawiam ze świadkami jechowymi, czy z muzułmanami, i jak potem zaczynam czytać, to też to takie chyba normalne jest, że zaczynam mieć wątpliwości, ponieważ na przykład studiuję coś, co jest dla nich pismem jakimś tam świętym, tak, albo no. ich tam interpretacją, albo coś, co, co było dane to jest... I, I nagle, jak ja czytam w Biblii, że mi się to nie trzyma z Biblią po prostu, znaczy, no, nie wiem, czy to Biblia się potwierdza, ale też, że mam Wiele razy już miałem takie, że się zacząłem zastanawiać, a może oni mają rację? I wtedy no. się wgłębiałem jeszcze głębiej, po prostu wchodziłem w Biblię, wchodziłem w ten Koran i sprawdzałem, jak to tam jest połączone. No i to, no, jak się do, uważnie daje, by czytać, to to wyjdzie po prostu. Prawda zawsze wyjdzie na bieł. No musi wyjść. O, problem jest taki, że jak się, żeby nie mieć założeń z góry, bo to nigdy nie jest coś prawdziwego, jeżeli się ma założenia z góry jakiekolwiek, Choćby to najświętsza, najmądrzejsza osoba mówiła, ale z góry zakładając coś, to się zawsze uniknie prawdy wtedy. No, bo no, prawda polega na tym, żeby wszystko sprawdzać i... Yy dochodzić do źródła. Wiedzieć, czy tak było naprawdę, czy nie. No, na tym polega prawda. Założenia z góry eliminują w ogóle potrzebę dowodzenia czegokolwiek. Nie, że potem ktoś... Przychodzisz i mówisz hej, dinozaury żyły 10 milionów lat. A ja cię pytam, a skąd wiesz? I głupiejesz, bo nie wiesz, skąd wiesz. Bo ja ci powiem, znikąd nie wiesz. Więcej powiem, nikt nie wie tego. To... No, niektórzy ludzie przynajmniej wiedzą, skąd się ten wiek wziął. No i... Chociażby... no, no dla nich wtedy jest szacunek. Ale większość ludzi coś tam wie nie wie skąd, ale w to twardo wierzy. To nigdy nie wyjdzie na dobre i nigdy się do prawdy nie dojdzie w ten sposób. Trzeba zawsze sprawdzać i czytać, i porównywać. Aż się zrozumie. No. Jeszcze ja tam jest. właśnie ktoś wspomniał o tym, czy Bóg dzisiaj przemawia do ludzi, czy Pismo Święte już jest ostateczne. O, właśnie. A czy bo, bo to, że Bóg przemawia do ludzi, to ja nie znam w sumie nikogo, może kto wydaje by miał to rozpisane na papierze, ale wierzę w to, że takie rzeczy się dzieją, że ludzie mają jednak, prorokują, może to rzadkie jest, ale wydaje mi się, że to się dzieje cały czas. Ale na przykład, jeżeli chodzi o Pismo Święte, to chyba mi się wydaje, że to jest tak zakończone, bo tak naprawdę nic więcej nam nie potrzeba do tego, żeby poznać Boga. Bo no, wszystko chyba zostało, no, może nie wszystko, ale że podstawowe rzeczy zostały wyjaśnione poprzez Nowy Testament. I... Jeżeli jest to strasznie niebezpieczne, bo takim właśnie kimś, kto przyszedł, to był Mahomet, który dostał objawienie i twierdzi, że to było. Gabriel mu przyniósł od Boga bezpośrednio i rozmawiał też potem z Bogiem i stąd jest Koran. No, tak, tak samo tak. świadkowie Jechowi mają, tak samo Mormoni, tak, tak samo. No wszyscy dostali jakąś dodatkową księgę i no, jak się patrzy na to i, i wszyscy właśnie tak odbiegają dzięki tym księgom jakoś wtedy Biblia w ogóle im się nie trzyma kupy No tak, no tak ale ostatecznym takim tym problemem jest nie to, że oni mają coś, co myślą, że jest od Boga, tylko to, że to się nie zgadza z tym, co powiedział wcześniej jeżeli Bóg mi coś tam powie jeżeli ja stwierdzę, że to się nie zgadza z tym, co już do tej pory w Biblii jest to ja to, to wyrzucam, to, nie to na pewno nie jest od Boga dokładnie, no to nie jest od Boga no, no właśnie, no to... No i tak samo z innymi, nie? To prosty. Prosta zasada. No to, znaczy, to jest proste, tylko że chodzi właśnie, że jak niebezpieczne jest, bo to jest tak samo powiedzmy, e, Wilkerson, tak? No. E, można kupić na przykład publikację jego e, tych Proros. No. I, I teraz, no jak ja kupię publikację Proros, to ja mogę je przeczytać tak z ciekawości, no jeżeli się okaże, że na przykład Czytam coś, co było w latach 50. napisane i w 70. to się spełniło, no to już się zaczynam zastanawiać, że no prawdopodobnie rzeczywiście ma koleś widzenia i proroctwa, może mieć od Boga. Ale nawet gdyby to ta książka nie może stanąć nagle, nie wiem, stać się dla mnie podstawą do. nie, no, wiem, nie może na przykład nauczania, będąc, nie wiem, obojętnie kim albo próbując komuś tłumaczyć, nie mogę no. jej użyć jako coś, co jest autorytatywne. No. Ponieważ ja tego nie wiem mogę w to wierzyć bardziej lub mniej, ale, ale nie mogę w to... Znaczy ja osobiście nie umiałbym w to uwierzyć tak jak w Pismo Święte, no nie wiem czemu, ale... No wiem, no, czy ja mam tylko założeń trzeba mieć jak najmniej w ogóle, jak takich w ciemno. Dla mnie jedynym autorytetem, który mogę powiedzieć, że w, w to wierzę, ślepo nawet, no nie lubię ślepego wierzenia, ale w to wierzę z pewnego powodu, czysto, że listorze... Biblia jest prawdziwa. Uważam, że to jest, że to jest prawda, to co tam jest napisane. Z tego powodu właśnie, stąd mi się wzięło to założenie, bo w moim życiu stwierdziłem już doświadczalnie i wielokrotnie, że ten Bóg się do niej przyznaje. Przyznaje się do tej książki, tak jakby był jej autorem. No i, no i muszę jakieś tutaj założenie przyjąć, bo inaczej no, no nie da się za bardzo, no. Jeżeli stwierdzę, że nie da się wiedzieć, czy Biblia mówi prawdę, czy nie, to jednocześnie muszę uznać, że nie da się poznać, czy Bóg jest, czy go nie ma i jaki jest. No tak, no, bo to, to jest właśnie tak samo, jeżeli ktoś bierze Biblię, to jest czym się często spotykał i mówi, skąd ja wiem, że czemu ja twierdzę, że to wszystko jest prawda? Ja mówię, że ja tego nie wiem, czy to jest prawda. Ja wierzę w to, że to, co jest napisane w Biblii, jest prawdą i nie mam powodu, po pierwsze, żeby to nie, to nie wierzyć. Nie mam na to dowodów, żeby ktoś mi powiedział, ty patrzcie teraz. Już Ci udowodniam, że coś tam jest bzdurą. No, nie, nie, nie znalazłem nic takiego, a przede wszystkim, skoro ja sobie na przykład wyrzucę, powiedzmy, końcówkę księgi Joba, że to, to jest akurat zmyślone przez pisarza, to Ty sobie weźmiesz tą samą księgę i wyrzucisz sobie początek. Ktoś inny, jak zaczął określić, to jak każdy sobie powyrzuca, to wtedy taki ekumenizm mi się zrobi i z Biblii gówno zostanie, a nie tak jest. Słowo Boże. Dobra, okej, okay, kończymy, bo się strasznie już dużo gadamy i trzeba Aha, kończyć. Jest, ostatnia, na koniec, bo ostatni rozmów, samo zło. No, no, jak no. mówiłeś o tych chrześcijanach, że oddawali swoje życie, no. to łatwo porównać, no, dzisiaj też oddaje ktoś i raczej nie za Boga życie, tak jak na przykład zamachowcy tak muzułmańscy. Ale nie jest za właśnie to, że. Tam trzeba się zastanowić. Ten, który oddaje życie, to nie jest ten, który, tak jakby, jest prowodyrem tego oddania życia. Ale bo nie ma przywódców chodzi... duchowych. Chodzi o to, że, coś... że czekaj, bo chodzi mi o to, że oddanie życia za coś, w co wierzysz, potwierdza, że ty w to wierzysz. Czy nie? Tak, tak. Tylko chodzi mi teraz no o to, że na przykład. Jeżeli jest jakiś przywódca duchowy. Ja jeszcze nie słyszałem o tym, żeby mu... wśród muzułmanów jakiś przywódca duchowy, nie wiem, który ogłasza dżihad, świętą wojnę i namawia ludzi do tego, żeby oddawali życie i pójdą do Allaha, nie słyszałem, żeby ten przewódca wziął granat i na przykład cię wysadził. No bo nie jest potrzebny, żeby bo on, namawiać innych. Bo, bo tak mi się wydaje, że to chyba jest że on za bardzo, że on zdaje sobie sprawę, że on kłamie tych ludzi. Nie ja nie wiem. Może mi wierzy. Ja myślę, żeby nie przekonał ich, jakby A? widzieli, że kłamie. Nie mam pojęcia, w sumie nie, ale jak ktoś, nie, jak ktoś no coś ja wierzy wiem. do tego stopnia, że się daje za to zabić, to ja wierzę, że on w to wierzy. No więc no, to, że... to, że wierzę, no, no, no to to jest to prawda. Wierzę. No tak, Padawne więc wierzę, Jezusa. no właśnie, więc dla mnie to jest dowód, że autorzy przekazu o życiu Jezusa dali się zabić za to, że to jest prawda i podkreślali o tym, więc w to wierzyli. No może mogę stwierdzić, że nie wiem, halucynacje mieli wszyscy naraz jednocześnie, ale muszę przyznać, że musieli w to wierzyć. To są bardzo wiarygodni świadkowie. W każdym, Każdy sąd takiego świadka uzna. No jeszcze hmm. takiego, który do tego stopnia potwierdza prawdziwość swoich słów, no. Czy dałby się pan za to zabić? Tak. No to pana no, zabijamy. Proszę bardzo, ja w to wierzę. Do końca. Do śmierci. Z jednej strony tak, ale to z jest drugiej mocne. strony wtedy Koran można potwierdzić tym, że są zamachowcy, którzy popełniają samobójstwa i... Ale, no tak, ale nie, to czekaj, bo to nie są naoczni świadkowie tego, że był Mohamed. To, to są ludzie, którzy wierzą, że Mohamed jest. Ale jak go zapytasz, widziałeś na własne oczy Mohameda, to powie, że Nie. Za to nie, się no, nie da no, ale Mohamed tak jak Jezus to, to jest postać historyczna to, to nie ma sensu dyskutować czy on był ja czy nie, nie był, wiem, ale ważne, był to jest ważne za co ktoś ginie też nie sam fakt, że umarł to mu, mam wierzyć, że Mohamed był tylko mówię, ci świadkowie widzieli Jezusa, mówię tylko o tych pierwszych ludziach, którzy się dali pierwszych apostach, którzy się dali za to zabić bo oni byli naocznymi świadkami i oni spisywali te rzeczy i można wierzyć Daję, no. że że, właśnie, że ja mówię że mogę uwierzyć w to Dlaczego dobrze, że na przykład spośród 12 apostołów, tam 13 Paweł, że oni na przykład, z tych 12 apostołów, się skupmy na nich, że oni na przykład wymyślili, to w 12 się z, wiesz, zmówili, mój dobra, to wymyślamy teraz niezły kit i podajemy go w świat. No i teraz podali go w świat, to ja rozumiem, że oni teraz, jak ja zaczynam te kłamstwo, to ja mam świadomość tego, że to jest kłamstwo, i ja bez mrugnięcia okiem mogę poświęcić na przykład ciebie, jeżeli ty przyjdziesz do mnie, ja ci ten kit wcisnę. Ale sam za to, że się nie oddam. Właśnie to, to no jest chyba ta różnica, że... że no właśnie. Że jeżeli ja wiem, że to jest kłamstwo, bo sam je wymyśliłem, no to nie dam się pokroić na plasterki, bo w imię czego, że... No nie wiem, że, że, że było śmiesznie na świecie? No czy... właśnie, dobrze, no, bez sensu to jest cała ta no, no. teoria. Poza tym to przecież śmieszne. mówimy o świecie, w którym oni mieli wrogów, jak wszystkich, z każdej strony. Rząd ich własny, rząd okupacyjny. Rzym, establishment, w ogóle ludzie naokoło, wszyscy wokół nich. Oni mieli wszystkich wrogów, byli sami przeciwko wszystkim i jeszcze się dali zabić za to, twierdząc do samego końca, że to prawda. Poza tym to byli prości ludzie, a nie jacyś, nie wiem, ludzie o strasznym umyśle przenikliwym, którzy studiowali całe życie i, i stwierdzili, że warto umrzeć za to, żeby 300 lat później jakiś kościół był. No ty, co im z tego i po co? No właśnie, nie, nie ma to kompletnie sensu żadnego, jak się nad tym zastanowić człowiek. No, to są takie głupie teorie, na siłę strasznie. Dobra, no, dzięki. Kończymy. Dokończymy kończymy i, i czytajcie ludzie Biblię. No, dobra, dzięki, dzięki. To był Mirek. E, a co do czytania Biblii, to pierwsza rzecz w ogóle, którą, za którą się wziąłem, jak zacząłem czytać Biblię, to próbowałem ją obalić na wszystkie sposoby. Bo to jest... To jest jedyne uczciwe podejście. Jeżeli masz zamiar, czytasz jakąś cokolwiek, informację, w którą zastanawiasz się, czy w to wierzysz czy nie. No cokolwiek to będzie, nie, spiskowa teoria dziejów albo sprawozdanie jakiegoś faceta na temat czegokolwiek. Zawsze zdrowym podejściem jest nie wierzyć, szukać dziury w całym, szukać sprzeczności, ale uczciwie, a nie na siłę, zakładając z góry, że to na pewno jest bzdura. Tylko zakładasz, że to może być prawda, może nie być i szukasz, jak to, czy da się to podważyć, czy się zgadza z całą resztą. I tak podchodziłem do Biblii. Szukałem, czy, to, czy historia to potwierdza, czy że w ogóle był jakiś Jezus. On się okazał, że był, w innych pismach też jest, poza tym no kupę historii było na ten temat późniejszej. No i czy był ten Piłat? No był Piłat i wszystko właściwie było tak, jak jest opisane. To jest kawał historii, normalnej historii. Wcześniej też i mury Jerycha odkryli i wszystko się odkrywa cały czas na bieżąco. Jeszcze od, od cholery rzeczy jest do odkrycia. Ale nic nie odkryto archeologicznego, nic historycznego, co by było w jawnej sprzeczności z Biblią. E, z, w sprzeczności z Biblią jest teoria ewolucji, no, która można sobie o kant dupy rozbić. Życzę wszystkim dzisiaj dobrych, bożych snów. Dobranoc. Dobranoc, wokaliza. To była wokaliza, no, która będzie na czacie odpowiadała na wasze propozycje różne. E, no i samo zło, widzisz? No, e, Samo zło nie wierzy w Boga, ale co by nie mówić, to trzeba przyznać, że ludzie, którzy w Boga wierzą, jednak ładnie śpiewają, by powiedział. Tak chyba na koniec. Zaryzykuję takie śpiewanie. Więc to jest jeden plus z wierzeń. jeden z plusów wierzenia w Boga. Wokaliza ja, jak pierwszy raz zaśpiewała dwa tygodnie temu, to ja byłem takim w szoku, że nie wiedziałem, co mówić. Ja rzadko kiedy nie wiem, co mówić, bo improwizacja to jest właśnie to, co robię teraz w życiu głównie. Improwizacja werbalna. Że dać Martinowi mikrofon i może nawijać przez godzinę o byle czym, Ale potem jak zaśpiewa, to przez chwilę z, trochę mi się pogubił język. Więc nie wiedziałem już co powiedzieć naprawdę. no e... No. <grytania> Wokaliza, przychodź co tydzień najlepiej. Haha. Ha. Koniec. Chomik się obudził. Będzie chciał biegać znowu po mieszkaniu. Kończymy. No co nadwyku. Zakończone piosenką wokalizy. I jeszcze tylko będzie na koniec odkryta piosenka przez Łukasza Zaltanki. mina Desłana, posiednia ja osień, taka ruska piosenka, piosenka ruska taka, no. E, ja nie znam tego zespołu wcześniej, ale teraz puszczam części, co jakiś czas puszczam e, tą poslednia ja osień, bo, bo lubię taką piosenkę i jest fajna na koniec. DDT, tak, taki zespół ruski. No. Więc y, warto czasami sobie przypomnieć, że istnieją takie coś jak ruskie rzeczy, a nie tylko amerykańskie, angielskie czy inne, bo ruscy czasami całkiem fajne rzeczy mają. Chomika nie pokaże, Jerzy nie ruchaj, <gryw> powiedział, pokaż chomika. Co, tak przy ludziach? Może już nie żyje? Żyje i to jak? Chodź, biega tego. Kończymy y, właśnie noce na odwykło. No to jak y, macie braki, to przyjdźcie. Ha, nigdzie nie przyjdziecie, bo ja teraz jut nie, jutro jest czwartek, dopiero w piątek jadę. Właśnie, a propos, czy ktoś może mnie zawieźć z Warszawy jakoś na ten Contest Camp, bo ja nie mam dalej jak dojechać. No i tak, wszyscy pojadą na ten Contest Camp, żeby posłuchać jak Martin gra na koncercie, tylko zapomnieli, żeby Martina zabrać na jakoś, bo właśnie kombinuję teraz jak jechać, bo już wszyscy jakoś jadą. Więc jakby ktoś ten coś wymyślił, to ja bym chętnie z kimś pojechał. Dobra, E, Mniejsza z tym, więc, yy, yy, więc więc idę. Bo nie, kontest cam będzie tak fantastyczny, że jasny piorun. Szkoda, że będzie tylko trzy dni. No, w szachy będziemy grać. Yy, kulki są. Szisze przynie, przyniesiona. Będzie filmy mam tutaj. Już dzisiaj pojechał projektor z filmami. Puścimy sobie na takim wielkim prześcieradle. W nocy filmy w lesie. Klimat, klimat, no klimat. Piweczko, pst pijemy, oglądamy filmy pełne wolności, rewolucyjne filmy. V for Vendetta. Czekam na film V for Vendetta zobaczony w lesie na Contest Campie, ale fajnie. Ja nie mogę pić piwa i nie będę pił piwa, ani kropli piwa. No, normalnie w życiu bym się nie spodziewał, że kiedyś tak będzie, że pędę na obóz do lasu, gdzie można robić wszystko, co się chce i nie będę mógł pić piwa, ale nie mogę pić piwa, bo, mi... bo... bo... bo dostałem wrzoda, czy coś. Nie wiem, co to jest. Dobra, kończymy, kończymy, kończymy. Już po raz piąty mówię, że kończymy, ale teraz już naprawdę kończymy. E, przyjdźcie za tydzień, bo czemu nie? W środy zawsze tutaj za godzinę przed północą. Chyba, że gdzieś pojadę na wakacje, ale to powiem wcześniej. Na www.odwyk.com reszta cała mnie, a na... Aha, a jak ktoś chce książkę, o której tu mówili, ludzie, to ja ją polecam bardzo i wciąż. Polecam ją bardziej niż moje piosenki. Nawet chociaż jeszcze na niej nic złotówki nie zarobiłem, bo na razie to wydrukowanie tej książki tyle kosztuje, że na razie to się byliśmy do i właśnie wyszliśmy na zero. A, ha, ha, ha. No i teraz każda osobna książka, to już coś z tego będę miał. Ale ja po prostu lubię, jak ludziom się to spodoba. To jest fajniejsze jakoś dla mnie. Dobra, do widzenia, dobranoc. Yy, strony powiem tylko. Co powiedział? Sian mnie pyta. Martina kiedy można do ciebie wpaść po... Po na oko. Po, po jaką skaskę? Po skaskę, Po skazkę. Po książkę. A, po kiedy można wpaść? Po contest campie, czyli w poniedziałek dopiero. W poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Gdzie jest wokaliza? Uciekła gdzieś z czata? No, uciekła z czata. Więc przychodźcie na nocy na odwyku, żeby posłać wokalizy. Może będzie miała nową piosenkę, a jak nie, to będzie miała tą, co poprzednio. To jest wokaliza. Tam co poprzednia, była fajniejsza. O, wokaliza mnie słuchasz mi głupio. Tak sobie uświadomię w tym momencie, że ta wokaliza mnie słucha. I że to ja gadam, a ona słucha. To powinno być odwrotnie. To ja powinienem słuchać, a ona powinna śpiewać najlepiej. Albo mówić. Kiedy indziej już. Wyłączamy Skype'a i to już jest znak, że jest koniec. Dobranoc, idźcie spać, nie róbcie sobie snów, yy, jak się nazywa, jasnych czy stymulowanych czy coś, śpijcie se normalnie, bo człowiek powinien słuchać, może we śnie ci coś powie, hej, samo zło, byłyby ja, jakby ci nagle byś miał sen proroczy nagle i by ci się długo biały i we śnie i powiedział hej, samo zło, Takim. hej, samo zło, albo czekaj, zrobię efekta, nie, nie mam efektów, rozłączyłem, samo, <laughs> zepsułem. A teraz, samo zło. Nie, nie działa. Dobra, nie zrobię efekt, a powiedz, samo zło. I to ja! Dlaczego nie wierzysz, że istnieje? A ty powiesz, we śnie. No bo psie przecież nie ma, i wtedy się obudzisz i sen zniknie. Nie, to. Nie, jakoś inaczej. Głupie to zakończenie było. Nie o to mi chodziło zupełnie. Chciałem zakończyć fajnie, spontanicznie. I to jest plus pisania książek, bo w książce ja się nad zasta zakończeniem zastanawiałem 5 lat. Więc wyszło dobre. Yy, I od początku w sumie miałem więcej plana, potem przemyślałem i mam dobre, doskonałe, genialne zakończenie, fantastyczne zakończenie. A tak jak gadam na żywo, to nie mogę. Bylebym się wam ja nie przyśnił. Nie, nie, dzisiaj ja nie. Nie, ale poważnie, ja miałem kiedyś, nie opowiedziałem wam na koniec, że ja miałem taki sen, ale nie wiem jaki to był, że był bardzo dziwny. Miałem kilka takich snów, ale yy, Jeden był, pamiętam jeden. To by jakoś za wczesnych lat, jak, jak... jak, Powiem szczerze, bardziej chciałem mieć te sny, bo potem jakoś mniej je chciałem mieć, więc ich mniej miałem, ale miałem... Jeden sen był... To były sny, które kiedyś się miały sprawdzić, chyba. Kiedyś, albo coś miały może innego znaczyć. Jeden był taki, a nie powiem. <laughs> ale was teraz... Ten zrobiłem, powiedziałem, a powiem wam, fajne było, powiem, nie powiem. Nie, nie powiem, bo muszę sobie je, ja się muszę je przemyśleć w ogóle. Po prostu teraz zapomniałem w ogóle, że ja miałem takie, no, rozmarzyłem się. Dobranoc. E, samo złopeta. dlaczego mu się śnią panienki? Użył innego słowa, ale to znaczy, czy to prorocze? Nie, to nie jest prorocze. To znaczy, że jesteś zdrowym, młodym człowiekiem i ci się chce. I to jest... I to jest normalny, zdrowy objaw. No, teraz już. Ej, niedługo będzie tak, że... Albo nie, nie powiem nawet. No, jesteś jurny właśnie. No i dobrze, bądź jurny, tylko wiesz. No. Żeby nikomu przy tym krzywda się nie stała. No to lecę. Dobranoc. Aha, i na koniec na dobranoc piosenka ta ruska będzie.